I witamy, witamy, w kolejnym odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo za pierwszym mikrofonem będę ja, czyli Christian Kender, a ze mną również w studiu będzie. Rafał Radomyski. Witam wszystkich, cześć. I po dwumiesięcznej przerwie wraca do nas Wojtek Kocjan. Tak, po kwartalnej. Witam, witam. E, no, słuchajcie, jak widzicie, jesteśmy wyjątkowo dzisiaj w pewnym składzie. Tak, oczywiście zawirowania z tym odcinkiem również mieliśmy, albo Wojtek nie mógł, albo Rafał nie mógł, albo Wojtek nie mógł i w końcu nagry nagrywamy dzisiaj, ale nagrywamy i myśl my myślę, że będzie dobrze, słuchajcie, będzie dobrze, bo mamy o czym nagrywać, mamy o czym nagrywać, w sumie dosyć sporo się działo, ja sporo rzeczy sobie potestowałem, sporo rzeczy sobie poczytałem, ale nie związanego z grami, tylko, tylko około growymi rzeczami też, ale ale oczywiście będziemy mówić o grach będziemy mówić o grach i to w głównym temacie słuchajcie, dzisiaj może w końcu da nam się zrealizować nasz główny temat którym jest wkurwienie w grach chciałem go zrobić od dłuższego czasu, więc dzisiaj jesteśmy w pewnym składzie, więc mogę, mogę to uczynić, więc słuchajcie porozmawiamy sobie dzisiaj, dlaczego nas gry denerwują irytują przy jakiej sytuacji jesteśmy w stanie rzucać padem i czemu się tak dzieje, czy to jest nasza wina, może my jesteśmy za słabi czy może gry są zjebane i ogólnie porozmawiamy sobie o tym poziomie trudności, czy on jest wyżułowany, czy nie, właśnie w tym kontekście też, chociaż to nie tylko będzie o poziomie trudności, tylko po prostu też o mechanikach gier, ale, ale ogólnie w temacie głównym dlaczego wkurwiamy się na gry dobra, więc słuchajcie, 113 odcinek czwartek, piąty lipiec Myślę, że możemy jechać z Hyde Parkiem. Wojtku, ze względu na to, że nie było Cię dwa tygodnie, witamy. Nawet miesiąc. Nie było mnie miesiąc. Nie było mnie dwa odcinki. Kurwa, chciałem powiedzieć dwa miesiące. Powiedziałem dwa tygodnie. No dobra, no. Tak, no, pięć miesięcy mi nie było. Co? Co? Co ty chcesz ode mnie? A, Hyde Park, dobra. No Zawsze tak zaskoczony. Jeżeli chodzi o to takie gieleczkowe tematy, klimaty... To się tak masakrycznie wkręciłem w Maxa, w Mad Maxa, że głowa mała. To jest gra, którą kupiłem chyba już z dwa lata temu na jakiejś wyprzedaży na Steamie <coughs> za, jakieś, za jakieś grosze. A kupiłem ją po czym przeszły ją dwie osoby, które mają dostęp do mojego konta na Steamie, a ja jeszcze nie przyszedłem. I tak jakoś stwierdziłem, że może to jest ten czas. Po ostatnim egzaminie na no, uczelni postanowiłem sobie nadrobić jakąś zaległość i wpadła na Mad Maxa i powiem wam, że gra jest, kurczę ona jest i na pewno dzisiaj o niej powiem jeszcze w odcinku, więc nie będę tutaj się rozwodził na, na, specjalnie nad nią ale ona jest połączeniem wszystkiego tego co w grach jest znakomite z wszystkim tym co jest tak wkurzające ale mimo to mi się gra w nią bardzo, bardzo fajnie Także nie będę teraz tutaj może już nie, do, dalej o tym od bo tam pewnie jeszcze w głównym wątku pociągnął temat. E, oprócz tego co ono, e, jeżeli chodzi o e, gierkowe rzeczy, to sobie ostatnio przetestowałem mm, taką grę Hand Showdown. To jest gra z Cryteka, robiona na CryEngine efektem tego jest to, że gra chodzi jak po prostu kupa i nie da się w to praktycznie grać nawet na mocnym sprzęcie albo inaczej, nie dało się do niedawna grać, w końcu wyszedł patch, który to mocno to zoptymalizował albo inaczej, zrobił z tego mniejszą kupę, ale nadal jest fatalna ta optymalizacja, no gra wygląda cudnie i jest fajna jeżeli chodzi o klimat a ona przypomina trochę, y, trochę, jeżeli chodzi o to, co do zasady, co tam się w ogóle robi w tej grze, to przypomina Evolve. A o Evolve też żeśmy trochę rozmawiali kiedyś w odcinkach. Mhm. Y, natomiast ona się tym różni, że y, o ile Evolve był takim taki bardziej arkadowy, taki, wiecie, taki bardziej y, Huzia na juzia i w zasadzie cały czas jest ta gra taka bardzo dynamiczna, to jest cały czas gonitwa taka wielka, to Hunt Showdown jest czymś innym i Hunt Showdown ma szansę według mnie, ma szansę, nie mówię, że na pewno tak będzie, ale ma szansę naprawdę być fajną propozycją dla takiego właśnie polowania na potwory. Polega to na tym, że jest kilka map, na razie są dwie mapy, dwie mapy, przy czym są w trybie nocnym i dziennym, no, zapewne tych map będzie o wiele więcej, ale na początek, bo to jest jakaś albo późna alfa, albo wczesna beta, ten obecnie ten Hunch Down. E, polega to na tym, że na mapie, przynajmniej z tego, co doczytałem, jest 10 osób. E, 10 osób jest na całą mapę. Mapa jest dość duża, dość duża jest. E, I te osoby mogą albo biegać same, albo w parach. To znaczy, jeżeli grasz z, z jakimś kolegą czy koleżanką, no to otworzycie taki duet. I maksymalna ilość osób w zespole, przynajmniej na razie, i twórcy nie zapowiadają, żeby to się miało zmienić, chociaż wiadomo, no kto wie, nie? To są dwie osoby. I to już jest takie... Coś, co powoduje, że gra nabiera specyficznego uroku. To znaczy w dwie osoby zupełnie inaczej się skupiasz na grze niż na przykład w cztery osoby. W cztery osoby zawsze jest większy chaos, nie? Teraz musisz mieć na oku tylko jedną osobę z twojego towarzysza i cały czas mieć oczy w dupie, no bo po prostu w każdej chwili może dostać kulkę. Bo to jest takie trochę połączenie... W zasadzie można powiedzieć, to jest takie specyficzne też jakieś wykorzystanie Battle Royale, chociaż to, to tu na siłę biorę, te Battle Royale, żeby ktoś dobrze zrozumiał. To nie chodzi o to, że to jest kolejny jakiś tam klon Battle Royale, nie. Ale chodzi o tą mechanikę, w której ty lądujesz na mapie, na obrzeżach mapy i musisz zdobywać wskazówki, bo idziesz po prostu i zdobywasz wskazówki, gdzie ten potwór jest ukryty. Te wskazówki są zrobione słabo, według mnie, bo mogłoby to być zrobione lepiej bo to jest po prostu na zasadzie, że podchodzisz do takiego znacznika, klikasz i tam się dowiadujesz, gdzie tego potwora nie ma na mapie czyli to nie jest jakoś tak zrobione fajnie, fabularnie typu, że tam, nie wiem jaką sierść jego znajdujesz czy jakieś urwane kopyto, czy nie wiem coś takiego, że tu żerował albo coś takiego tego po prostu, no tak, bez jakiejś szału to zrobione niestety, zawsze mi się wydaje, że takie smaczki są fajne w takich grach, nie? no ale tutaj się z tego zrezygnowali, przynajmniej na razie i nie, nie sądzę, żeby to zmienili no i powiedzmy, odkrywasz taką wskazówkę i fragment tej mapy fragment tego obszaru na mapie którą dysponują gracze jest po prostu zaciemniany, no i wiesz, że tam tego potwora nie ma, szukaj dalej, nie? w tym obszarze go nie ma no i znajdziesz drugą wskazówkę, no to kolejny obszar jest, znowu ta mapa jest zawężona do jakiegoś do jakiegoś obszaru Aha, no to tu go nie ma. Jak masz farta, albo nie farta, to zależy z jakiej perspektywy na to spojrzeć, to się możesz natknąć na tego potwora, bo na przykład w tym obszarze, w którym jest wskazówka, to się okazuje, że jest ten potwór. I wchodzisz i nagle dzień dobry, walka jest, nie? To, to też tak się zdarza, natomiast najczęściej jest tak, że po prostu musisz te kolejne wskazówki odkryć, żeby dowiedzieć się, w którym obszarze jest ten potwór. Na razie są dwa rodzaje potworów, jest rzeźnik i pająk. No, pająk to jest po prostu pająkiem, nie? Tylko dużym. A rzeźnik to jest taki humanoidalny skurczybek, trochę jak pucz, z doty, albo jakiś taki, nie wiem, no, taki, taki koleś haki, że tosaki i tak dalej. No i, i się na nie poluje. Na czym polega urok tej gry? No, przede wszystkim na tym, że, Cały czas jeszcze trzeba pamiętać, że, że dookoła na tej mapie jest, krąży iluś graczy. Ich jest niewielu, ale oni są. Oni też szukają wskazówek, a ostatecznie oni będą dążyć do tego samego miejsca, do którego ty dążysz, no bo oni też tam tego potwora będą szukać, nie? I cała zabawa polega na tym, żeby potwora zabić, z, wziąć trofeum, taki to się taki rytuał jakby odprawia, znaczy do tego klikasz, nie? To rytuał sam się robi, co znowu Puh, jest takie sobie, wdgnie, może by to też można było poprawić. No ale ten rytuał, polega, rytuał wypędzenia polega na tym, że <śmiech> przez, y, y, przez około chyba minutę albo dwie minuty, nawet nie wiem jak długo to trwa, ale to, troszkę to trwa. Y, jest taki moment, w którym dostępuje ten rytuał i jak ten rytuał się zakończy, to podnosisz trofeum i, i musisz uciec z mapy. Nie? Tam masz kilka wyjść na mapie, 2, trzy, czasem cztery, na obrzeżach znowu mapy, i ty po prostu bierzesz to trofeum, no i wychodzisz i udajesz się do wyjścia, ale w każdej chwili, na przykład jeżeli ktoś czecha na zewnątrz, może po prostu cię sprzątnąć, zabrać trofeum i sobie pójść. I tyle twojego, nie? I słuchajcie, i, i myśmy taką akcję zrobili właśnie z Osaksem, redakcyjnym kolegą, że zjechaliśmy do, weszliśmy do takiego, bo mapa jest niesamowicie klimatyczna, to jest takie południe, takie bagniste południe Stanów Zjednoczonych, czy tam takie, no, takie może nie samo południe, nie wiem, co to są za Stany mniej więcej, ale, ale wiecie, tam aligatory takie różne, nie, co, do, co, do wiatry, co tam nie ma aligatorów, ale muszą być koniecznie, jak nie będzie w pełnej wersji aligatorów, to to nie, to nie polecam, nie, bo to bo strasznie prosi, żeby tam były. Yy, klimat jest niesamowity, bo to jest taki klimat trochę zombiakowaty, taki trochę, no, ale fajny jest. Yy, no i wiesz, i schodzimy do takiego kościoła, do takiego murowanego murowanego kościoła, wchodzimy do niego, przeszukujemy wszystko. No nigdzie kurde nie ma, a tu miała być wskazówka. W końcu odkrywamy taką niepozorną windę na dół. <śmiech> Winda polega na tym, że jedna osoba musi stać u góry i kręcić korbką, żeby ta druga osoba zjechała. Jak ta osoba zjedzie, no to ona znowu musi jakby pokręcić korbką, żeby ta osoba nie z góry mogła wejść do windy i zjechać na dół. Czyli to takie... Takie rozdzielenie na moment jest. No ale to akurat poszło nam bez, bez problemu. Zjechaliśmy na słuchajcie. I zanim poszliśmy, i to rzeczywiście były jakieś takie katakumby tych kościołów, i zanim zeszliśmy, zanim poszliśmy tego bosa ubić, a słyszeliśmy jego kroki, słyszeliśmy jego oddech, słyszeliśmy jego tam takie, wiecie, takie jakieś burczenie, brzmienie, słyszeliśmy, jak po prostu przechadza się po tych, po tych katakumbach, ale stwierdziliśmy, że nie idziemy, bo usłyszeliśmy strzały gdzieś na górze. I mówimy tak, no dobra, nie ma sensu się tuć z tym bosem. zaraz tu przyjdą jakiś goście i albo zjadą tą samą windą, no to wtedy się na niej my ich odstrzelimy, albo wejdą innym wejściem i wtedy będą musieli po drodze natrafić na bosa i wchodzą się w walkę i my w kluczowym momencie wejdziemy i, i cali na biało nie i tam rozpykamy system. Słuchajcie, czekaliśmy, cała misja, na czas jednej misji to jest godzina maksymalna. Znaczy, że leci licznik, jak się nie wyruszy godzinę, to sorry, nie? E, mieliśmy jeszcze dużo czasu, ale dobre 10 minut kitraliśmy się w tej piwnicy i słuchaliśmy, czy ktoś idzie. I rzeczywiście od czasu do czasu tylko słuchać było, jak ktoś nadepnął na jakieś szkło albo gdzieś tam otarł się o jakieś łańcuchy i myśmy się zastanawiali, to bos czy to gracz? Tego nie wiesz cały czas. Nigdzie nie masz informacji, czy ktoś zginął, czy nie zginął. Nawet jak ty do kogoś strzelisz, nie? Jak widzisz, że padł, no to dobrze. A jak gdzieś w krzaczorach padł, no to nie wiesz, czy on leży, czy jest żywy, nie? Czy cię zastrzeli zaraz, czy wyjść z tego, z czy nie wyjść, czy zaraz jego kolega cię... Nie wiesz, nie masz pojęcia, ile osób zostało na mapie. Więc, w takim nastroju oczekiwania, w takiej niepewności, by ci podjarani, czekaliśmy, i w pewnym momencie zaczęło się piekło tam, nie? W tym, jakieś to w jakieś wybuchy, strzały, ryk, pisk, wszystko naraz. No i mówiłem kurde, Osaks, no nie wiem, wychodzimy, nie idziemy, coś tam straszny kwik tam się dzieje, to poczekajmy jeszcze chwilę. No i dobra, no to poczekaliśmy jeszcze tak chwilkę, bo z tym potworem się troszkę walczy, on jest taki dość, dość napakowany. Jak już żeśmy słyszeli, że już tam dużo strzał wpadło dobra, wychodzimy. I słuchajcie, idę takim korytarzem i co nagle widzę, zawinęła totalnie na mnie, w moją stronę, wybiega jakiś koleś, Spanikowany i przeładowuje broń. Zanim wybiega ten rzeźnik z takim pierdolnym jakimś tasakiem, czy co to było, i go goni. I ten koleś widzi mnie, na moment się zatrzymuje, a ja miałem lampę naftową. Zrzuciłem mu centralnie, centralnie pod nogi, koleś się spalił. Koleś się spalił po prostu, a tego rzeźnika, tego rzeźnika do, dobiliśmy jakoś tam razem z Saksem. I teraz co się dzieje dalej? Ten rzeźnik leży na ziemi, przy, ale my słyszymy, że tam jeszcze, czy znaczy, zdają sobie sprawę, że może być jeszcze jego kumpel, tego gościa, że on tam gdzieś był, bo słyszeliśmy dwa, dwa raczej strzały z dwóch broni. No i znowu, nie? Jakieś dobre pięć minut czekania i nasłuchiwania i nagle rzeczywiście ktoś tam pękł i już się poruszył pierwszy. No to jakbyśmy usłyszeli te, kszoki, te kroki, to yy, po prostu zaczęliśmy się w taki sposób, że koleś nie miał prawa nas zaskoczyć praktycznie. No i w, w pewnym momencie... Ja mówię, dobra, Osak, to ja się tam przejdę, zrobię trochę hałasu, wy, wy, wywabię go, a ty spróbujesz go odstrzelić. No i tak też się stało. Ja tam się poruszałem, coś tam rzuciłem, jakimś, czymś tam o ścianę, coś tam strzeliłem, zrobiłem trochę tumultu i w tym momencie akurat szczęście chciało, że za, za takiej skrzyni on się wychylił i dokładnie w tym miejscu, gdzie Osak patrzył Osak strzelił do niego, wywiązała się tam strzelanina między nimi no i, no i tyle. I, I nagle to umilkło, nie? No i mówię, no i co? A on mówi, nie wiem. Bo on nie wiedział, czy go trafił, czy go nie trafił. Jeszcze może go trafić, on się mógł wykrwawić za chwilę. Znowu podchody, znowu tam y, jakieś y, dosłuchiwanie. No ale w końcu stwierdził, nie, no, no trudno, no, przecież nie będziemy tutaj już czekać dłużej. Wychodziliśmy, rzeczywiście, spod, zobaczyliśmy trupa po prostu takiego opartego o, o, o tą skrzynię, więc albo się koleś wykrwawił, nie zdążył zatonować krwawienia, no albo go osek zabiła, a nie zauważył w tych ciemnościach. I znowuż. Mamy tą, ten, tą, ten, to trofeum, trzeba wyjść, ale na górze znowu mogą być coś gracze, nie? to jak wychodzimy tędy, tam tendy, tą windą, to będzie nas wszędzie słychać, tym szerokim wejściem to będą nas widzieć z daleka ciągłe decyzje, ale szczęśliwie udało nam się opuścić ten obszar i w ten sposób, żeśmy pierwszy raz opuścili w ogóle grę z trofeum, chyba po jakichś 15 próbach. Także gra jest emocjonująca, czy ją kupować już teraz, ja bym był ostrożny, chociaż z drugiej strony cena nie jest wysoka, bo myśmy ją kupili na wyprzedaży Steamowej gdzieś za 60 zł, więc, a promocja była rzędu 20 zł, no to ile ona tam, 70 zł, yy, promocja była rzędu 20%, 15%, więc ona tam z 7 zł będzie kosztowała, więc można się skusić, nie? to nie jest jakiś mająt, tak? Tylko trzeba być przygotowanym na to, że gra chodzi fatalnie, nawet no w miarę swoim sprzęcie. Może się kaszanić, mogą być duże spadki FPS-ów, ale najlepiej jak się gra z kimś. Jak macie jakieś kogoś, z kim, z kim możecie wyruszyć na te łowie, to, to warto sobie spróbować. Ale widać, że to jest jeszcze wczesny produkt, bo, bo po prostu dużo tam jest takich rzeczy, które są trochę bez sensu. Na przykład perki, jakieś tam skile kupowanie broni jest takie trochę bez sensu, więc na razie to bardziej tak w formie zabawy, testowo. A czy uda się z tego zrobić taki pełnoprawny, fajny produkt? Myślę, że tak. Kretek wie, co robi. To nie jest firma z łapanki tam wzięta, więc myślę, że będzie fajnie. I w tym oto sposób w moim takim krótkim hyde parku zamieściłem preview Hand Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. No, Okej. Okay a jeszcze chciałem się ciebie spytać, bo ja, ja lubię tego typu tytuły to jest taki poziom e, e, taki poziom hmm, jakby to powiedzieć, żywotności jak w Evolve, czy jak w Vermintide? Problem polega na tym, że trudno teraz na tą chwilę powiedzieć, bo wiesz no, Evolve e, zapowiadał się fajnie ale ale była ta obawa, że to się rozdupce natomiast Vermintide po pierwszej części okay, w zasadzie okay. nie było zagrożenia, że się zepcy, nie? E, w, Więc to jest coś takiego pomiędzy, e, nie jestem w stanie ci powiedzieć jak to się rozwinie. Ale nie, nie, nie żywotność troszeczkę mnie źle Zrozumiałeś? Ale, ale to dobrze, mogę ci się teraz wytłumaczyć. Chodzi mi o to, że w Evolve bardzo e, trudno było zginąć, a w Vermintide bardzo sensie, łatwo jest zginąć i jestem ciekaw czy to jest bardziej Evolve, czy to jest bardziej Vermintide bardzo łatwo jest zginąć. Czyli Vermintide. w pojedynku z innym gra, graczem. Nie no, w Vermintide było łatwo zginąć. No, no na no, wyższych, wyższych teha, poziomach trudności. Ta, ta, ta, ta. Nie, już, już rozumiem, o co chodzi. Tak, tak, ale no. tutaj jest trochę inaczej, bo tutaj po prostu z daleka cię tam mogą nagle sprzątnąć wiesz, nawet nie będziesz miał szansy Aha. się bronić po prostu. nie Masz, masz pH, no to dostaniesz się 3 z zawinkla i, i koniec i po tobie. Natomiast wiesz, no to jest też to, że tam jest graczy stosunkowo niedużo na mapie, więc więc rzadko się zdarzą takie sytuacje, że ty wejdziesz i za dwie minuty będziesz już miał po wszystkim. Raczej raczej jest tam co robić. Jak jest, tylko jesteś trochę ostrożny, to jest trochę składania. ale jak już jest walka, to bardzo łatwo zginąć, to tak. Bo mhm. wiesz, może cię na przykład rzucić ktoś, takiego ja tego gościa, nie? rzuciłem go lampą naftową, on się po prostu palił, zanim był rzeźnik, sprzedał mu jeszcze czas w plecy i było po nim. No dobra, to jest bos nie? Ktoś powie. Ale z drugiej strony są takie sytuacje, gdzie yy, takie bardzo niemiłe tak zwane ulicznice, jak my to mówimy no to, bo to są takie kobiety zamienione w ult, to znaczy one są jakimś takim... One takie chodzą, takie rozwalone, rozbebeszone, przegniłe, jakby pęknięte i w środku się roją takie owady, nie? I jak ona cię za zobaczy, ona, zwłaszcza jak jest wysoko, to cię, to ma duże pole widzenia, to wypuszcza te owady w twoją stronę i z tego choderstwa się no, naprawdę ciężko pozbyć, więc... To, też stosunkowo łatwo zginąć. Znaczy, bardzo łatwo jest zginąć, jeżeli się z nieostrożnym. To nie jest gra taka, wiesz, jak właśnie w Evolve. Evolve w zasadzie mógłbyś biec na pałę, jak miałeś pecha, no to tam gdzieś cię jakieś szczęki zaklesz zakleszczyły, ale to zaraz przyleciał jeden kolega i cię, mhm. czy koleżanka, i cię wyratował, nie? A tutaj, no jak padniesz, to tak, kolega cię może jeszcze wskrzesić, ale jest to bardzo trudne, bo dookoła jest mnóstwo jakichś nimilców, a jeszcze prawdopodobnie zginąłeś od strzału jakiegoś człowieka, więc jak on podejdzie, to też tego wetrze to dostanie, nie? No, więc tutaj jakby walczysz z kilkoma rzeczami. Tam walczyłeś tylko z bossem, no i powiedzmy, że to otoczenie, ten nie, to, to środowisko, które tam było, czy te, te takie jakieś zwierzaki, jakieś agresywne rośliny, które były w Wolf mogły Cię zaatakować, ale one Ci nic nie zrobiły tak naprawdę, one, które przeszkadzały Ci w pościgu bardziej. Mhm. No, a tutaj wszystko Cię może praktycznie zabić i wszystko, a plus jeszcze walczysz z ludźmi innymi, jeżeli ich napotkasz na swojej drodze. Fajne, fajne. Plus fine. jeszcze masz bossa, plus jeszcze musisz uciec. Nie? Jest to zdecydowanie trudniejsze. Masz... Dobrze to brzmi. No dobra, no to yy, życzę, żeby, żeby pecetowcy po prostu... E, za darmo sprawdzili tytuł, który mam nadzieję wyjdzie na konsolę, żebym, ja nie miał takich problemów, e, no e, co, coś jeszcze Wojtku? mówili że w sumie, w sumie już nic, tak? E, nie, jeżeli chodzi, to już się nagadałem, to może, Dobra. <głosy> może to tyle. E, jak widzicie, 20 minut minęło, e, więc idziemy do Rafała, Rafale, co tam u Ciebie? No ostatnio trochę się wysypałem, jeżeli chodzi o o te tampledery, jak ostatnio nagrywaliśmy, I, i, i, i w zasadzie, jeżeli chodzi zarówno o giereczki, jak i o kino, trochę miałem przerwę, bo, bo bo coś tam się działo, musiałem się skupić na tak zwanym zamknięciu kwartału. Yy, który się zamykał 5 dni temu tak więc dopiero w ostatnich dniach sobie odpaliłem crasha, niesamowicie się ucieszyłem tym, że dostał upgrade'a yy, z uwagi, że wyszedł teraz na pecety na xboxa, na switche na pecety, w sumie nie jestem pewien czy wyszedł na no ale jak wyszedł na xboxa to chyba na pecety też nie? W każdym razie na pewno na Xboxa i na Switcha i wraz z tym, że zrobili tego porta, to dorzucili też obsługę HDR-u i tym samym zaupgradowali wersję na PlayStation również o obsługę HDR-u, co muszę przyznać, że w tej grze bardzo fajnie wygląda. Tam jest cholernie dużo światełek, jakichś tam rozbłysków podczas zbierania jabłek czy, czy, czy innych takich rzeczy i one po prostu o wiele lepiej teraz wyglądają naprawdę się przyjemnie gra. Ja przypominam, że miałem jakby odstawioną całą trzecią część z tej trylogii właśnie po to, żeby, żeby sobie wrócić do niej kiedyś, kiedy kiedy będę potrzebował takiej gry, powiedzmy, żeby nie hapnąć wszystkiego od razu. I, i, I taki moment w sumie idealny nadszedł teraz, dlatego, że czekam niesamowicie na premierę z kolei kolejnego wypustu od nich, czyli Spyro, który również ma być remake'iem całej trylogii. Tych tych gierek, no i, i cóż muszę powiedzieć. no Jeżeli ominęły was te wiadomości, a, a macie tego crasha to ściągnijcie sobie patcha, odpalcie sobie w HDRze, a nawet jeżeli nie macie w HDR-owego telewizora, to i tak odpalcie, ponieważ drugą rzeczą, która się pojawiła, w, przy okazji tego portu, to jest doradkowy level do Krasha y, trójki do, dołączony i o ile był już jeden level, y, którego nie było oryginalnie y, na Playstation 1 y, a który się pojawił w, w tej trylogii teraz wypuszczanej y, to był to nieukończony oryginalnie, ale jakby dopracowany przy okazji tego y, remake'u y, jeden z leveli do Krasha jedynki. Oni go wyrzucili dlatego, że był za trudny. No i teraz Dostał jako DLC wrzucony, darmowe oczywiście po to, żeby y, móc się sprawdzić i, i faktycznie to był jeden z najtrudniejszych, z jakimi się spotkałem, tam leveli. Natomiast teraz y, wrzucili na zamknięcie jakby taką klamrą całej tej trylogii jeszcze jeden level, y, który z kolei sami napisali. On jest tam oparty o jakby czasy przyszłości w Kraszu w trójce, czyli mamy te futurystyczne tam wieżowce i, i, i cały jakby tam asortyment przeciwników. No i mogę powiedzieć dwa słowa o tym levelu, że faktycznie jest. Może nie jest tak trudny, jak ten. Ten drugi, o którym mówiłem z pierwszej części, natomiast na pewno jest bardzo wymagający, i to, co zwróciło moją uwagę, tak na duży plus. To, że sobie świetnie poradzili z takim kreatywnym podejściem do tematu, że z wykorzystaniem istniejących powiedzmy asetów i wrogów, jakichś przeciwników przeszkód, które tam były stworzone, bo nie sposób... Znaczy no, nie, nie było celem tego nowego levelu, żeby utworzyć jakichś nowych przeciwników, tak? tylko żeby powiedzmy z tego, co już było, ulepić coś na wyższym poziomie trudności. tak? Pamiętajmy, że oni nie, nie robią nowej gry, tylko przy remake'u, to, to trochę nawet moim zdaniem nie na miejscu byłoby wrzucanie tam jakiegoś innego przeciwnika. I co najmniej trzy rzeczy, jak nie cztery zauważyłem takie, że, że zrobiły powiedzmy na mnie jakieś wow były jakby zaprojektowane stricte niektóre z uwagi na to że to już był remake na Playstation 4 czyli powiedzmy nie można byłoby tego odtworzyć w, w oryginale mianowicie mam na myśli tutaj wykorzystanie efektu lustra który po prostu pokazywał przeciwnika schowanego tak jakby za ekranem tam gdzie wysiedzicie i tylko dzięki temu, że się patrzyło w lustro to było widać w którym momencie lecą jakieś tam rakiety, żeby móc odpowiednio przeskoczyć, to jest bardzo fajny efekt i faktycznie no oryginalnie nie wykorzystany, bo nie było jak, a tutaj coś mądrego wymyślili, nie jest to w każdym razie level zbudowany tylko i wyłącznie z większej ilości, mniejszych i trudniejszych do doskoczenia yy, pól, tak bym to nazwał, tak? jakiś tam platform, ponieważ yy, do takiego się sprowadza ten oryginalny, tak że tam po prostu wszystko jest na milimetry, trzeba bardzo dynamicznie, szybko yy, sobie tam rozplanować całą, całą serię skoków, no a wiadomo, że w trójce mamy dodatkowe możliwości, podwójne skoki, jakieś tam inne historie, więc no, troszeczkę inaczej trzeba go było rozplanować. No, Tak więc to jest tyle, jeżeli chodzi o crusha. ja jak oczywiście w ciągu raptem dwóch dni, jak siadłem, przeszedłem całego i, i teraz sobie go masteruję spokojnie, żeby na, na, na 105% wyskoczyć, wszystkie czasy na złoto i tak dalej, i tak dalej. Chwilę się przy nim pobawię i będę dalej czegoś szukał. Już byłem bardzo blisko kupienia The Crew, bo jednak tęskni mi się jakiś taki open world wyścigowy i i w sumie jakieś tam opinie, nawet nie najgorsze z pewnych stron słyszałem oczywiście, wiadomo kwestia modelu jazdy po wyłączaniu tych wszystkich asyst i tak dalej no i, i powiedzmy, że że nie musisz tam się non-stop zamieniać, kurwa, w tą motorówkę i, i, i na zmianę, wiesz, w ten statek tam ponoć. Jest tylko jakaś y, jedna seria wyścigów, która to wymusza, tak? Więc to możesz sobie tam śmigać tylko motorówką, śmigać tylko y, samolotami i, i wiesz, i głównie samochodów oczywiście jest najwięcej tam klas, y, ale jakby łączonych wyścigów, takich, nie wiem, triathlonów, jak to ja to nazwę, na, potrzeb, na potrzebę chwili, to, to jest to ponoć jakaś tam tylko jedna z serii, więc więc to nie powinien być jakiś duży ból. Yy... Ale jeszcze muszę poszukać informacji trochę po, po, pooglądać na temat tej, tej gry. Nie wiem, no, czy, czy będzie mi się chciało tak od razu gdzieś tam w nią wskakiwać. Zobaczymy, jak się tam będzie historia układała. Trochę mnie korci, żeby plusa kupić sobie teraz tam chociażby na trzy miesiące, bo jest jakaś nawet, no, jakaś tam promocja za 68 złotych czy, czy coś w tym stylu. To nie jest dużo. Ostatnie gry to albo mi się dublowały, albo mnie za specjalnie nie interesowały. Co prawda, ostatni raz, kiedy chciałem się kupić plusa, to jak Mad Max był, yy, o którym tutaj Wojtek przez chwilą mówił i wiem, że ja też bym wsiąkł w tą grę i trochę sobie w nią pograł, tylko z drugiej strony ona na płycie... O, o Panie, to jest gra do Ciebie. O, ja wiem o tym, że to jest gra dla mnie, bo tam jeszcze sobie można ten samochód rozbudowywać w ogóle super fajnie. Yy... Tylko, że ta gra chodzi na płycie, wiesz, strasznie tanio i jest lepiej kupić używkę, położyć sobie wiesz, jedną z fajnych gier na półce, Tak jak wiesz, zwykle praktykuję to robić. No nie udało mi się tą Raiderów tak wiesz, uchwycić na. na Ale przepraszam, bo nie zastanawiam, co czy tej, tej gry nie można kupić na płycie? Można. Można i to tanio, no bo, bo to jest jedna, wiesz, już stara gra, to, to one używki spokojnie no. tam po pięć dych chodzą, czy, yy, czy ileś, to wiesz, jaki jest sens tam się skupiać na tym plusie, na miesiąc, czy tam na ileś, jak wiesz, możesz mieć to na płycie i, i mi to jakoś zawsze wiesz. Nie, no jasne, nie, jasne, no ale tak czy inaczej warto, bo... Nie, to na pewno ja bo sobie... Bo jak ktoś to, to zwłaszcza lubi ja samochody, wrócę, to... wiesz, i, I niewykluczone, że wiesz, że odstawię sobie dekru, a sięgnę sobie właśnie po coś takiego, bo, bo ewidentnie po tym wiesz, dwóch tą Raiderach i, i, i tym skakaniu wiesz, ciągłym bieganiu, wszystko fajne, spoko, ale potrzebuję czegoś z samochodem nie? i Gran Turismo jak najbardziej pod kątem wyścigów, ale chodzi mi bardziej o taką, e, taki otwarty świat z samochodem. No. Czemu by nie zacząć od tyłu i, i wiesz, nie nadrobić najpierw Mad Maxa, zanim pójść w to do krył, niech oni tam się napaczują, napchają tych, wiesz, tam potem będzie jeden datek, drugi, trzeci. Ostatnie w sumie były jako płatne, oni teraz się zarzekają, że będą darmową e, robili aktualizację tych gier, więc nie wiem w sumie na czym będą hajstrzepali, ale na pewno będą jakieś pakiety, jakieś samochody dodatkowe. No ogólnie tego typu gry pod kątem finansowym to się nie bardzo opłaca rzucać na pierwszy yy, na pierwszy strzał w każdym razie yy, to tyle w sumie, wiecie, jeżeli chodzi o yy, o to co się działo Czyli granie możemy sprowadzić sobie do, do Crasha. Jakieś tam y, chwilowe jeszcze zabawy, coś tam próbowałem tych dodatkowych trybów Tomb Raidera, y, tego Definitive Edition y, Rise of the Tomb Raider y, podpalać, ale kompletnie mnie to y, nie wkręciło, gra, krótko mówiąc, mnie zmęczyła zmęczyła tym yy, swoim rozciągnięciem i, i, i najlepszym sposobem po prostu jest olać w ogóle całe to zbieractwo, lecieć tylko tyle, żeby tam pozbierać punkty doświadczenia, trochę se dać tych umiejętności i, i, i nie wiem, jakiejś tam broni może a i, i po prostu sobie lecieć przez całą grę, wiesz, yy, olewając te misje poboczne i tak dalej, bo wtedy to ma odpowiednią dynamikę, tempo i jakoś ta fabuła się, wiesz, fajnie klei i czujesz, yy, nie wiem, yy, że w tym uczestniczysz, nie, a jak tam, wiesz, tu się góra wali, i Wszystko, i potem masz wiesz, godzinę oddechu na zbieranie kurwa ziół, wiesz, i, i drzewa, tam, żeby strzały, wiesz, kręcić. No to, to, to mi do tej gry po prostu nie pasuje, tak nie powinno być, i, i to już mówiłem w sumie ostatnio. I jeżeli chodzi o sprawy kinowe, to wydaje mi się, że nic nowego dla Was nie mam. Tak więc odpuszczamy i oddaję głos Krystianowi. Dobra, to jadę ja więc tak, jeżeli chodzi o giereczkowo to u mnie jest bieda. Zaraz wam powiem czemu. E, więc praktycznie bardzo mało gram. Albo prawie w ogóle. E, no jak coś tam odpaliłem to Uncharteda, wiem, że statika zrobiłem na maksa, już go wyjebałem. W sensie wyrzuciłem. E, I coś tam jeszcze... w sobie Monster Huntera tego nowego. Może go odpalę i sobie w niego pogram bo po, po, podoba mi się motyw z online'em, który tam jest i chcę to przetestować, bo ja lubię grać sobie w online. a gra jest podobno dobra. I jeszcze coś tam odpalałem, a oczywiście gra w karty. No właśnie, no, ale ogólnie mało gram, bardzo mało gram, ponieważ jest taki pewien turniej w Rosji i po prostu nie mam czasu, bo no stop to śledzę, staram się śledzić no a jak się nie staram to na ogół robię coś, co jest co, co, co chyba czasami bardziej wolę robić, czyli, czyli gdzieś tam wyjść i z kimś się spotkać Krystyna, to totalny i... taki ignorant piłki nożnej powiedz mi jak teraz są mistrzostwa ile meczów jest dziennie? znaczy wiesz co? w przy, średnio w przy... Znaczy dzisiaj, dzisiaj nie ma, tak? Dzisiaj nie mamy, dlatego ale dzisiaj jest inaczej. nagrywamy, tak? Półfinały, takie różne rzeczy, ale chodzi mi o ten pierwszy, finały, etap, no. pierwszy etap, kiedy były te grupy... kiedy Miałeś było... trzy albo trzy, albo tam było parę dni, w których były cztery mecze dziennie. Czyli trzy mecze na każdy musisz policzyć około dwóch godzin z przerwą co najmniej? Czyli sześć godzin masz oglądania meczów, jak chcesz wszystko śledzić, tak? No mniej więcej tak, że ta, tam dochodziło do, roboty, do czegoś takiego, że między jednym a między jednym a drugim meczem miałeś godzinę przerwy, nie? Więc oglądałeś mecz, miałeś godzinę. I za godzinę kolejny masz. No tak, ale no nie oglądałem wszystkich meczów. A mieliście, słuchaj, chyba... tam się, mieliście tam u siebie jakieś tam historie związane z mundialem, jeżeli chodzi o nie wiem, znaczy, kulturę an, Anglii, Angli i pracę i tak, ta, znaczy, i tak dalej. E Typu nie wiem, zwalniali was wcześniej do domu, bo, bo idziemy oglądać mecz? Bo w Polsce to, to jak był wiesz, pierwszy mecz o 17 z Senegalem, to kurde połowa firmy o 16 się zamknęła. Ee, nie, u, mecz oglądać. u nas, u nas, u nas, przynajmniej w mojej pracy, czy czegoś takiego nie doświadczyłem. Ja mogę tylko powiedzieć, że Angole są dosyć specyficzni i oni na przykład już myślą, że oni wygrali to. On, oni już są mistrzami świata, pomimo tego, że grają bardzo słabo, i z Kolumbią po prostu mieli szczęście, no bo w karnych to w sumie to jest loteria, więc mieli szczęście, że grałem dalej. Eee, i, ale, ale każdy Anglik ma taką mentalność, że oni przecież będą mistrzem świata. Eee, to tak jest. No Polacy i oczywiście mają taką, ta... po, Polacy no? mają taką mentalność, że wiesz, jeżeli Kolumbia na przykład zostanie teraz mistrzem świata. To on, już no, nie, bo odpadła no. no wiesz, jak to było właśnie tam chwilę wcześniej mieliśmy nagrywać dwa dni temu, przypominam nie, tam wiesz yy, dowcip już broda mu urosła no ale wiesz, okay. przegraliśmy yy, z Kolumbią, która wiesz została mistrzem świata, no to nic dziwnego wiesz, yy, a wróciliśmy tak samo szybko jak wiesz, zeszłoroczni mistrzowie świata wiesz, yy, nawet, nawet chwilę dłużej się utrzymaliśmy, no więc w zasadzie Polska też wyszła z honorem tutaj wielkim i prawie w półfinał nie Mhm. Znaczy ogólnie Polska Reprezentacja to jest to jest rozwołany na inny podcast I w sumie... To na pewno, ale yy, nie chodzi mi nawet już, nie chcę wchodzić w reprezentację, ale chcę wejść na chwilę w FIFA, bo ty siedzisz w FIFA bardzo mocno yy, No i, i... No. I słyszałem, gdzieś mi się tam coś obijało, że, że, że jakieś były przewidywania, jak się potoczą mistrzostwa w oparciu znaczy. o właśnie tam statystyki no. umieszczone w FIFA, czy, czy coś w tym stylu. Coś coś było takiego, czy, czy ja to gdzieś fake news? Było, było, było. było, było. Takich, takich rzeczy Rafale jest i w FIFA, i w PS-ie jakieś wirtualne mecze i kto tam, ale równie dobrze sam sobie możesz odpalić Fifę, wziąć sobie jedną, drugą, taką drużynę tak jak w rzeczywistości i po prostu patrzeć jak komputer gra, sztuczna inteligencja powiedzmy, tak? Więc no to, to ale to, to, to jest yy... Rafale, to jest to jest nic nowego, nic nadzwyczajnego, po prostu to jest normalna rzecz, którą możesz robić w FIFA od 9, 97 roku, jak się uprzesz. Jak się uprę. ja się na pewno... Nie... No, nie, nie, to, to, to, to jest głupota jakaś. No, więc ogólnie mundial. Mundial, mundial, przede wszystkim mundial. E, ciekawe rzeczy się dzieją ogólnie. E, no. E... Ty, a czekaj, mam takie pytanie. No może. No? Może będziesz miał na nie odpowiedzieć. Patrz, jak na przykład puścisz sobie, nie wiem, grasz tam mecz w FIFA i nie wiem, tam jedna i 45 minut trwa, powiedzmy, nie wiem, dwie minuty albo cztery, nie? No. Tak, że jak z tą ustawisz, nie? No i powiedzmy, jest wynik no, 2-3. I włączasz teraz automatyczną, ale mówię teraz o sztucznej inteligencji, że obydwie drużyny grają na sztuczną inteligencję, nie? Nie gra gracz. Ale ustawisz na przykład, że jedna połowa będzie trwała 45 minut, więc łącznie ten mecz będzie trwał 90 minut. I co, będą takie wyniki typu 74 do 88? Czy raczej, czy raczej gra to jakoś tak normuje? A, ale co, chcesz ustawić realny czas w FIFA. No. No to mm, powiem Ci, Wojtku, tak, jeżeli chodzi o najnowszą FIFA, tą osiemnastkę, tak, to jest to e, bardzo słaba gra i wyniki w pierwszej połowie, na przykład jakbyśmy nawet razem zagrali, 3-3 to jest ma bardzo mały wynik w tej grze, naprawdę. E, wyniki są strasznie nierealistyczne w tej grze, a remisu nigdy w życiu ja nie miałem 0, -0 i nikt z moich znajomych nie miał wyniku 0, 0 w Fifie, a jesteśmy po setkach setkach razem gier, po prostu wyniki w tej grze to 5-4, 6-5 7-3, to są, to są normalne wyniki w Fifie, więc to jest strasznie nienaturalne nierealne i po prostu zjebali tą Fifę, więc jeżeli chodzi o taki no dobrze, realny czas, to... Weźmy taką zwy to... zwykłą, no to weźmy taką FIFA, która jeszcze tak nie była zdupiona, nie? N nie ma znaczenia, zły, nie ma, ma znaczenia Wojtku, bo bardzo łatwo strzela się w tej grze bramki, więc wierz mi, że że tak, to, to mogłoby być, 77 do 102, tak, tak, tak, tak. Na pewno by tak było. Nic się w tym nie dzieje, po prostu zwiększasz czas i tyle. Ewentualnie Kondycja zawodników oczywiście dużo wolniej schodzi, tak jak w, re, w realu, powiedzmy, w rzeczywistości. Ale wynik, wynik będzie kosmiczny, wynik będzie jak w NBA. E, no. Mhm, no to bez sensu. Bez sensu, bez sensu. Ale no, nie oszukujmy się, no, nikt nie gra półtorej godziny w FIFA. No. W sensie... Nie, ale wiesz, ja rozumiem, że nikt nie gra, no, ale chodzi o to, że... Jeszcze że menadżera, sztuczna to sztuczna inteligencja, no. nie? Jakby to sztuczna inteligencja. No właśnie, tak jak gdyby to była... Gdyby to miało taką funkcję trochę menadżera, nie? To tak, by... tak, to, to, to już prędzej, tak. To, to już prędzej, i w to, tak. jeszcze, to jeszcze yy, mógłbym uwierzyć, bo możesz sobie na przykład jakiegoś football managera odpalić, tak? I grać sobie 90 minut. I takie no. normalne 90 minut. I będziesz miał, tak, jak to się życzy. No ale tak, football to, to manager to jest realistyczny, ja nie... tak? A FIFA jest arcade FIFA jest po prostu nitwar for Speedem, w którym po prostu wjeżdżasz ja rozumiem, na ręczny cały ja się, czas, nie? Ja się tylko pytam, nie? No, czy, no spoko. Czy to jakoś gra tutaj? Aha, czyli, nie, nie, czyli nie, po prostu nie. wyniki z dupy, rozumiem. Z dupy, z dupy, z dupy. Ale to w, w każdym sporcie. W, w NHL, w NBA. Myślę, że w każdym, który możesz zwiększać czy zmniejszać czas, będziesz miał tak samo. To nie to, że FIFA jest jakaś zjebana. W PS będzie to samo. To po prostu zwiększysz sobie czas, tak, żeby, żeby ta, ta twoja połowa trwała dłużej, tak? Możesz... No ale na, no, dobrze, no, no, może i tak samo, ale jeżeli mówisz, że przy takich powiedzmy czterominutowych połowach. Sześcio, no. Czy tam 6-minutowych połowach? No bo to sobie można ustawić. Tak, tak, tak, tak. Są takie wyniki tam, nie wiem, 7-5 no dupy, z dupy, tak. Razem, no to, to... to nadal jest to bez sensu. Tak, tak, tak, ale, ale mówię, w innych grach byś miał podobnie. Znaczy, może nie miałbyś tak jak w FIFA, bo w FIFA to jest w ogóle przygięcie, ale na przykład w PES-ie akurat 0.0, to, to jest normalny wynik i mi się zdarzyło już parę razy i tam nie ma tego problemu, ale też by było kosmiczne, no bo to. E... No to nie miałoby sensu też, żeby jakoś tam sztuczną inteligencję jakoś tak poprzestawiać. No nie, no to, to w ogóle kosmos był. To musiał być naprawdę realny mecz, a, a to chyba kosmos. Dobra, no e, mniejsza to. Więc słuchajcie, mundial, głównie mundial i w tym siedziałem, e, w tym jestem, ale, ale to oznacza, że mogłem sobie ten mundial oglądać e, u swoich znajomych. Więc pojechałem sobie do tego znajomego i wyobraźcie sobie, że mój znajomy miał takie urządzenie, o którym właśnie teraz powiem. Nazywa się, nazywa się to Amazon Echo. Eee, dokładnie Alexa. I powiem wam szczerze, że sobie z nią trochę pogadałem. Wi i... A widzieliście ten sowiecką wersję Alexa? Nie. O, to ja w takim razie wam później rzucę, Aha. jakby ktoś był chętny, to poproszę to, yy, tam, żeby Krystian rzucił potem do, do tego okay. do, yy, o, do newsa więc yy, suma summarum, yy, jak, jak widzicie Wojtek wie co to jest Alexa, ale jeżeli ktoś nie wie co to jest Amazon Echo, czyli czy właśnie nasza Alexa to jest to jest asystent, asystent jakimś tam głosowy, działa jak Siri, działa jak Google, asystent po prostu Możecie sobie z nią rozmawiać i możecie zadawać jej pytania i możecie dawać jej różne czynności, które ma sobie wam wykonać. To jest oczywiście jakiś tam stojący głośnik, który ma całkiem niezłą moc i całkiem dobrze się prezentuje. E, ja się z nią bawiłem głównie w ogrodzie dosyć dużym i naprawdę ta muzyka była dosyć, dosyć dobrej jakości. Basy były w porządku, więc e, urządzonko było dosyć fajne. No i co? No i mówicie, Alexa odpala się. Ma taką bardzo fajną e, diodę, więc to trochę wygląda kosmicznie, bo zawsze jak mówicie, Alexa to na, na górze e, mikrofon jest z, to jest oczywiście e, walec, e, więc e, góra się bardzo fajnie podświetla. To, to tak jakby e, e, czekała, co dalej chcesz jej powiedzieć i po prostu mówicie jakiś tam komentarz, co tam chcecie, w sensie, nie wiem, odpal mi Spotify'a, to i tą piosenkę, albo słuchaj, mam, mam zły nastrój, chcę taką e, e, poprawi go w jakiś sposób, albo może byśmy zagrali Alexa w coś. Słuchajcie wszystko, wszystko. Pogoda, pogoda to takie proste rzeczy. Można Ubera sobie zamówić z niej. Nie, nie, nie korzystałem, ale jest taka możliwość. I ogólnie jest bardzo fajna. Jest bardzo fajna, bo, e, bo, bo, bo, bo, bo, ogólnie jest bardzo fajna. W, w miarę to działa. Mogę dorzucić do tak, tego. Tak, tylko że, żeby... tylko że. Yy, po poczekaj, Poczekaj Rafale, yy, powiem Wam, że to jest zajebista sprawa i naprawdę pomału próbuję się przyzwyczaić w swoim, bo, w swoim telefonie, bo też macie asystenta Googlea, którego trzeba ściągnąć, to co, to co jest standardowo na przeglądarce to jest co innego, musicie go ściągnąć w apkach. I powiem wam, że to jest Alexa jest o tyle fajna, że ona nie ma żadnego wyświetlacza. Ona nie ma nic. Więc jeżeli jej nic nie powiesz, to ona nic nie zrobi. I to co jej chcesz powiedzieć, no to to już zależy od ciebie. W ogóle są specjalne książki 10 tysięcy pytań do Alexy. Rewelacja. I, I po prostu możecie wymyślać co chcecie. Oczywiście ma swoją dedykowaną aplikację, w której też tam możecie zarządzać, ale po prostu to, że wymusza to na was, żeby z nią gadać. B, bo nie ma, nie ma żadnego wyświetlacza to jest to, że możecie być bardziej kreatywni i, i, i to jest zajebiste Rafale? Ja chciałem tylko dorzucić, że też testowałem Aleksę już kilka razy natomiast u kolegi w mieszkaniu, który trochę więcej rzeczy do niej podpiął między innymi to jest tam sprzężone z oświetleniem Świateł światełkami domu. Dokładnie, tak, to, to, to mój zamysł miał to samo światełka też oczywiście jeszcze z regulacją koloru, więc wystarczy tam po wejściu do pokoju krótki komunikat że, że, że włącz takie albo takie, albo tam to zmień, prawda, Tak to się Tak, tak, przycisz to... i te wszystkie rzeczy się dzieją, tam można też ograniczyć dostępność głosów, bo można ją nauczyć, żeby reagowała tylko na twój głos, żeby tam się wszyscy nie wpieprzali z tego co mi wiadomo no i, i to sobie takie jest. No. Oczywiście trzeba się pogodzić z tym, że ona jest cały czas na nas słuchu i ma to, ma to swoją drugą stronę, z którą ja do końca no bezpieczeństwa i jakiegoś tego wykorzystania, nie wiem, obdarcia się tutaj z jakiejś domowej intymności, nazwijmy to. Ja już troszeczkę mam dosyć momentami takich sytuacji, że yy, o czymś rozmawiamy z kimś, na przykład się zastanawiamy, wiesz... Yy, czy dziki umieją pływać? Takie jakieś kompletnie absurdalne hasło pada, no więc biorę telefon, zaczynam wpisywać "Czy dziki" i, i mi się wyświetla, wiesz, tam nie wiem, na drugiej pozycji, umieją pływać. Jakoś to jest mało prawdopodobne, żeby, wiesz, jakieś tam abstrakcyjne pytania. To był przykład, ale to wielokrotnie się powtarza, że y, pytanie się już tam, powiedzmy, podsuwa y, szybciej troszeczkę niż powinno moim zdaniem, nie, że y, to działa aż za dobrze i, i te telefony, wiesz, na słuch moim zdaniem prowadzą trochę za szeroko w pewnym aspekcie. To już kilka razy taką e, sytuację testowałem. E, czy pod kątem też umieszczania reklam i tak dalej, że, że, że reklamy się poje, potrafiły jakieś tematyczne m, pojawiać, pomimo, że żadnej aktywności internetowej w tym zakresie nie robiłem, a po prostu była na ten temat długa dyskusja. Nie wiem, czy się spotkałeś kiedyś z czymś takim. E, no więc Alexa Ale... i, i nasłuchiwanie no. takiego głośniki inteligentne to, to coś czego tak do końca bym nie chciał. No, yy, rozumiem cię, Rafale, ale ja naprawdę ja może, byłem... Może inaczej, moje, moje zdanie to jest jedno, natomiast zwracam uwagę po prostu na wszystkim, którzy się tym jarają, że, że to jednak tak istnieje i były nawet pewnego rodzaju awantury już i historie związane. Przepraszam, związane z tym, co się nagrało na asystencie Gogla, bodajże była taka awantura, ale to jest dokładnie ta sama działa zasada działania, bo mówimy o takim domowym, inteligentnym głośniku. Ten Gogla chyba jeszcze dodatkowo tam ma jakiś aparat, czy potrafi robić zdjęcia. Nie przytoczę wam teraz szczegółów, ale wiem, że była awantura, że, że, że zrobił coś naruszając jakąś tam prywatność. Yy, swoich, swoich użytkowników, yy, nie wiem, czy mogę, domatorów swoich, tak, mieszkańców. No i współlokatorów. W każdym razie yy, na to wszystko trzeba uważać. No, ja korzystam sobie też z chmury do zdjęć i, i też wiem, że ona wszystko prawie jest w stanie yy, wynaleźć, przeczytać. Cudownie działają te algorytmy, bo mam tam, nie wiem, 15 tysięcy zdjęć, a chcę pokazać komuś koty, to wpisuję koty i znajduje mi tylko, wiesz, 100 zdjęć z kotami czy, czy na odwrót z samochodami, a, a nawet yy, jebaniutki jest tak sprytne, że jak wpiszę Mercedesy, to mi znajdzie same Mercedesy, więc to już jest w ogóle pełen szacun A, po naprawdę, zdjęciu po zdjęciach po zdjęciach mówię teraz o aplikacji bez żadnych opisów zdjęć po prostu po zdjęciu po prostu po zdjęciu i to do tego stopnia, no, że ja mówię, kozak, mówię o, kozak, mówię o zdjęciach nawet e, wewnątrz wyposażenia, tak? Czyli zdjęcia na przykład z środka samochodu, kiedy jest tylko fragment albo kiedy na przykład jest tam e, dziewczyna, która siedzi, wiesz, w samochodzie, coś, coś takiego, więc e, bardzo dobrze to działa. E, tam zresztą trwają prace nad tym, żeby m, te algorytmy były umieszczone bezpośrednio w telefonie, bodajże e, nie chcę skłamać, ale chyba no dobra, nieważne, która firma, bo to tam jeszcze nie działa odpowiednio, ale jest, jest firma, która coś takiego chce wrzucić bezpośrednio do do telefonu, taką, taką wiesz, algorytm, który ci rozpoznaje rzeczy, które po prostu mu pokazujesz i jakieś to ma tam mieć zastosowania różne. Więc no to są, to są fajne rzeczy. Ja na przykład z tego korzystam cały czas, tam są ogromne zdjęcia, znaczy ogromne, no do 18 megapikseli możesz sobie wrzucać te zdjęcia bez utraty miejsca, tak jakby w chmurze, tak? W sensie tej z dysku gogla, więc to się akurat bardzo przydaje i, i wszystkie zdjęcia tam trzymam na telefonie, w telefonie zupełnie na coś innego te miejsce przeznaczam, ale to zawsze jest coś kosztem czegoś, tak? No wiesz, on będzie wrzucał wszystkie te zdjęcia nie zawsze te, które yy, chcesz tam trafią one po usunięciu trafiają do kosza a z kosza to jeszcze dopiero, wiesz, długa droga przed nimi, zanim zostaną naprawdę usunięte a, a poza tym yy, nie wiadomo nigdy, jak bardzo będą usunięte, tak? Bo zasadniczo nic z internetu nie ginie, wiesz? Troszeczkę mi to przypomina historię, jak Facebook w Australii przeprowadził takie testy, takie usługi ku chronieniu prywatności na gości użytkowników. Nie wiem, czy, czy, czy słyszeliście tą historię? Mhm. Polegało to, krótko mówiąc, na tym, że no co robią zwykle, wiesz, mściwe osoby, były zostawione i tak dalej, no wrzucają czyjeś nagie fotki na portale, żeby się zemścić, więc Facebook powiedział, słuchaj, yy, to wrzuć nam swoje nagie fotki, wiesz, na zasadzie prywatne zdjęcie nieudostępnione nikomu, a my będziemy wiedzieli, że to jest twoje i wtedy ktokolwiek inny będzie to wrzucał, to my rozpoznamy i wiesz, po twarzy, po wszystkim i nie pozwolimy mu wrzucić. I to mhm. autentycznie się działo i ludzie autentycznie, wiesz, w ten sposób y, poszli w tą akcję, nie, nie wiem jaki tam jest efekt, y, czy coś w tym stylu, ale do tego stopnia, wiesz, takie pomysły się pojawiają, to jest autentyczna akcja gdzieś tam w Australii przeprowadzana, no wyobraźmy sobie, y, co będzie gdzieś tam dalej się działo w takich historiach, więc no daleki jestem od tego naprawdę, żeby, żeby gdzieś tam się wpieprzać z tym głośnikiem tutaj, aczkolwiek to może być fajne, żeby w inny sposób go wykorzystać, jako na przykład w firmie, tak w biurze, miejsce. No Tylko, że na przykład przy nawigacji goglowej też wyłączyłem już asystenta, bo tyle razy po drodze mi się uruchamiał i, i zmieniał trasę na przykład, albo jakieś inne głupoty robił, bo usłyszał coś w radiu i, i źle zinterpretował przekaz, że... No, że to po prostu było wkurwiające, tak? Poza tym jedna z firm też wykorzystała tą opcję w Stanach, kiedy to już no, te, te Amazony i tak dalej stały się popularne, te głośniki. One są cały czas w nasłuchu. Nie wiem, czy to nie było przed świętami w zeszłym roku, że puścili spot reklamowy, który wypowiadał komendę. I komenda, yy, nie pamiętam co dokładnie robiłem, ale prosiła o to, żeby zaprezentować wyniki właśnie tam jakiegoś wyszukiwania czy, czy coś w tym stylu, tak? I wiesz, puszcza ci komendę z telewizora i twój głośnik, wiesz, yy, reaguje na nią i zaczyna ci tam pierdolić o tym, jaki, jakiś tam produkt, wiesz, czy od kiedy istnieje ta firma i tak dalej, i tak dalej, wiesz. Na tej, na tej zasadzie, nie? To działa. Więc, więc to wszystko nie zawsze jest takie różowe, jak się wydaje na krótkie wiesz, dotknięcie, kiedy robi ten efekt wow i tak dalej. nie? Tak czy, tak czy siak ja Aleksą jestem ogólnie zaerany do tego stopnia, że właśnie czekam na odpowiedź, bo kupuję od jakiegoś tam typa i mam do niego jechać może jutro. E, świetne, świetne, ja się po prostu nie zakochałem, to jest moja nowa miłość, e, lubię sobie z nią rozmawiać, ma świetny głos, dobrze gra, jest, e, to jest teraz druga generacja, e, w Anglii e, kosztuje to 90 funtów, więc 450 zł, to jest taka oficjalna cena, jakieś były Black Friday, gdzie, gdzie to było dużo tańsze, e, no ale ogólnie to jest taka minimalna cena, 450 zł powiedzmy w Anglii, i, i, i jest tam chyba jej dodatkowa edycja macie możliwość wpiniania takich dotów do do gniazdek On, to jest, to działa na zasadzie jakiegoś takiego bardziej mikrofonu tylko i po prostu możecie też do niej mówić po w innych pokojach więc działa ale po prostu nie służy wam to też jako duży głośnik ale ale ale to wszystko, jak chcecie coś tam zapalić, czy nawet mój znajomy ma też, dostosowano w domu klimatyzację do tego, więc po prostu jak jest zima i wie, że za godzinę będzie w domu, to już na aplikacji odpala sobie i, i już mu się grzeje. Bo takie rzeczy już też można robić i on sobie właśnie to robi i mówi, że działa to zajebiście. No i oczywiście to jest wszystko razem podłączone. Te lampki też ma tego od chuja, mi kolorków od chuja. Akurat, akurat z lampkami to, to, to średnio chyba żeby były na jakąś fajną fotokumórkę to tak, ale tak żeby mówić, żeby się zapalało, to, to dla mnie to nie jest ale, ale super, no super, super ja będę sobie na pewno ze swoim głośniczkiem rozmawiał, były powiem wam, że całkiem nieźle nawet działało to jak e, e, odpalił jakieś tam radio RMF FM z Tunina e, bo to jest tam ze sobą powiązane i powiem wam, że dosyć głośno to działało dosyć głośno było te, te radio, ale, ale, ale powiedział tylko Alexa i momentalnie się zatrzymało wszystko, więc tam to jest do, dosyć czułe, pomimo tego, że jest dosyć głośne. Eee, no. Eee, no. I w sumie, i w sumie o Aleksie. O Aleksie. O Aleksie chyba. Eee, tyle. Eee, fajne urządzenie. To, to ja pozwolę sobie tylko swoją opinię na temat Aleksy, taką krótką wygłosić. No. Eee, absolutnie jestem przeciwny, ale. Mm... W tym kontekście, o którym mówił Rafał, to znaczy, że strasznie, strasznie mnie zaczyna wkurzać to, to taka permanentna inwigilacja. I już mnie to tak wkurza, a najgorsze jest to, że naprawdę dzisiaj bardzo ciężko tego uniknąć. I my... Ale... Jeszcze powiedzmy, że świadomy użytkownik może tam sobie pewne elementy poustawiać, tak? Na ile o to będzie rzeczywiste, adekwatne do tego ustawienia, to, to jest inna sprawa, nie? Ale, yy, wiesz co, Wojtku, ja, ja sobie, ostatnio zastanawiałem się nad tym, że nawet niech ktoś cię podgląda, tak? Nie wie, nie wiem, co jesz, co kupujesz, yy, nie wiem, gdzie jesteś i tak dalej. Po, powiedzmy, że niech wiedzą wszystko o tobie. Powiedz mi, poza, poza, reklamami, powiedzmy, poza reklamami, które możesz gdzieś ewentualnie dorwać w necie i one się wyświetlają chyba już kurwa każdemu, co im to, czy komukolwiek to daje ogólnie? Ale, słuchaj, chcesz, nie ma problemu. Ja ci bardzo. No nie, nie, poczekaj, poczekaj. Dopuść, dopuść, dopuść mnie do głosu, proszę, bo ja ci daję ale co, tutaj z naszego rodzimego rynku, jeżeli chodzi o podobne rozwiązania. Eee... Jak, nie rób, rób off-topa, off-topów, tylko po prostu o tym powiedz, bo chcę też Wojtka słyszeć. No, no dobra. Krótki temat. Od jakiegoś czasu jedna z firm ubezpieczeniowych w Polsce współpracuje z jednym dostawcą nawigacji na telefony aplikacji z nawigacją. Takiej Takiej sprawnej, dobrej, która wiesz, która dobrze działa, yy, bo tam będziesz jeździł, zbierał punkty i te punkty przekujesz sobie na zniżkę, czy tam powiedzmy kupisz u nas polisę i jeżeli fajnie będziesz jeździł przez cały rok, to my na koniec roku ci tam zwrócimy, nie wiem, 20% z tej polisy, wiesz, ceny, czy coś w tym stylu, na zachętę. I ona zbiera punkty. Wiesz, tam wszystkie informacje o przekroczeniach prędkości, oczywiście, i tak dalej, i tak dalej są. Ja to, to testowałem, to kiedyś, i tam oczywiście było robione na zasadzie, że mm, po prostu nie zbierasz punktów, jak jedziesz nieprzepisowo, tak? Ale yy, no, krok jest tylko od tego, jak to wszystko jest gdzieś tam, wiesz, rejestrowane i zapisywane, żeby to pokazać w drugą stronę. Pokazać to, wiesz, ubezpieczycielowi czy coś w tym stylu. Yy, I taka inwigilacja będzie prowadziła, za chwilę, wiesz, do tego, że Zaraz to ty będziesz musiał na przykład zapłacić odszkodowanie, yy, wiesz, yy, osobie, której tam powiedzmy, tam spowodujesz wypadek, bo oni powiedzą, że yy, to było działanie umyślne, bo, bo ty już nie wiem, od 15 minut kurwa grzałeś 120, tak? Yy, I to nie było jakieś tam, wiesz, chwilowe czy coś w tym stylu. Wiesz, trochę z czapy, nie? Bo ja wiem, że tam są przepisy oczywiście mówiące o tym, że tą yy, polisa przejmuje odpowiedzialność cywilną i tak dalej, yy, ale analogicznie wiesz ta cała informacja o tym yy, wiesz czego słuchasz, co jesz jakiej muzyki yy, jakie jej zadajesz pytania i tak dalej to, to, to za chwilę może być tak że ta informacja powiedzmy gdzieś w jakiś sposób jest profilowana, dostępna Daj mi dokończyć. Na nie, nie, nie, nie. Właśnie rzeli... to, jest pierdo... to jest dla mnie pierdolenie. No. no nie, nie. Bo te informacje są kluczowe na poziomie, kiedy wiesz, kiedy interesuje cię coś poważnego, kiedy wiesz, przychodzi jakiś tam gruby temat i tak dalej. Jak wygląda weryfikacja człowieka, który się chce ubezpieczyć na życie, na jakąś tam solidną kasę typu wiesz pół miliona albo bańkę, a nie jakieś tam grosze typu 10 tysięcy. I wtedy naprawdę dużo takich informacji wiesz, jest potrzebnych. No nie chodzi mi o to, że tutaj wiesz scenariusze Black Mirror odpalamy, ale no jakby nie patrzeć to w tym, no, w, to, no, w tym no kierunku. Właśnie. Ale to w tym kierunku zmierza. No. Ale ja chcę konkretów, bo ja nie mam, nie widzę żadnych konkretów. To, że ktoś mnie ja ogląda, obecną, no dobra, niech sobie dziewięć, ogląda, ale chcę konkret. Pytaj, konkret. Podaj dzisiaj. mi jakiś przykład czegoś takiego. Dla, dlaczego ja mam się w ogóle obawiać? Ja mam wyjebane, że słuchaj, byłem na jakiejś stronie, mam teraz, Carphone Warehouse, cały czas mam reklamę z prawej strony Facebooka, czy jakiejś innej strony, a ja mam to w dupie. Ja tam byłem, oczywiście Wiesz, już mi się to ja wyświetla, się wyświetla to ci, ja mam to w dupie. Ja ci dam przykład, no? który... Który jest jednym z przykładów i pewnie zaraz powiesz, że on też jest z dupy, ale dla mnie nie jest z dupy. Nie? Jeżeli, jeżeli e... się jakoś tak tragicznie skończył, no to no to to jest dobry przykład. Tak? E, ja, ci, ja ci powiem tak, e, w, w, rządy sanacyjne w latach 30 wprowadziły, e, to były czasy jeszcze, kiedy broń była ogólnodostępna w Polsce, ale rządy sanacji wprowadziły obowiązek, e, po prostu jakby t, t, ewidencjonowania tej broni, to znaczy każdy obywatel, który posiadał broń musiał iść do urzędu i powiedzieć ja mam broń. Efekt był taki, że w 1939 roku, kiedy Niemcy przyjechali się do Polski mieli po prostu wykaz wszystkich obywateli, którzy posiadają broń. I poradzili sobie w tym po prostu w ciągu dwóch miesięcy. No dobra, no okej. Okay. To jest spokój. Okay, to, no. jest, to jest spoko. To jest bo, spoko. Wiesz, dzisiaj mamy dzisiaj mamy pokój, dzisiaj mamy względnie spokojne czasy, dzisiaj króluje kapitalizm. Ale zobacz, już na przykład to, co się dzieje teraz w Parlamencie Europejskim, to znaczy kwestia tego tak zwanego Akta 2, chociaż to w sumie nazwa jest trochę z dupy. Ale to, to również jest jeden z tych elementów ograniczenia naszej wolności. I podobnie, wiesz, takie wynalazki, one niestety tutaj ten scenariusz czarnego lustra nie jest taki z dupy, bo bo my się no to zawsze godzimy znaczy ja w ogóle mało. nawet nie chcę poznać czarne nie? lustro, bo prowodyrem tego było jeszcze wcześniej. Nie mówię tam o, wiesz, Orwellu czy coś w tym stylu, ale y, motyw wykorzystany w Batmanie, który do tego stopnia, wiesz, pragnął tam znaleźć Jokera, y, że, że po prostu puścił telefony z podsłuchem, kurwa, na całe miasto, nie bo ma, miał w sobie, wiesz, fabrykę telefonów. Potem puścił echolokację, mhm. jakąś tam, wiesz, nasłuch na całe miasto i znalazł Jokera. No, to, to, to, wiesz. no, i co, i fajnie, fajnie, nie tylko, że tego użył Batman, nie? A niestety, Google A ten jest Batman, Google. Ale jak użyje Trump, nie? no to będzie Je trochę jeszcze. inaczej. Po prostu, nie? No, więc, więc chodzi o to, że po prostu najprościej rzecz ujmując, nie jest to bezpieczne, ale okej, okay, to w 99% przypadków ludzi im to będzie zwisało. No, i będzie to, zwisało, ja dodam, ja dodam. Ale to, że im to będzie zwisało, to wcale nie znaczy, że to jest dobrze bo to jest mechanizm po prostu ograniczający nas. To jest mechanizm, który, który wiesz, powoduje takie, takie. to się wydaje fajne, to się wydaje super, Nie, no tyle możliwości, możesz sobie pogadać ten, ale rejestracja twoich danych to jest pozbawienie się twojej prywatności i, ty, i zawsze tak będzie, zawsze będzie tak, że wygoda i bezpieczeństwo to jest jedna strona, znaczy wygoda, bezpieczeństwa jest jedna strona szali, a na drugiej stronie szali jest wolność. Po prostu zawsze tak było i tak będzie. I my rezygnujemy coraz bardziej z naszej wolności na rzecz bezpieczeństwa i wygody. I w pewnym momencie ta granica będzie przekroczona. Wiem, że to może się wydawać abstrakcyjne, co ja mówię, no ale po prostu tak zawsze eee, było. Powiem Ci Wojtku, że każda osoba, Ty, ja i Rafał i Miliony, jak nie miliardy, nie, miliony użytkowników Facebooka sami się pozbawiają z tej prywatności. Jeszcze, e, jeszcze, jeszcze, po prostu chwalą się, czy, czy nie wiem, czy wpisują Zbytuj jakieś kłopoty na stronę i oni to wszystko że tak powiem akceptują i chcą to pokazać, się, tak? Nie, nie, nie więc to samym, ty, ty już sam masz to w dupie, nie, nie, to wypieprzysz nie z Facebooka. Taka... O tym no samym. Nie. nie mówisz o tym samym, bo to, to co zupętrzne. wrzucamy na Facebooka to mimo wszystko wiesz, robimy to świadomie i mm, na pewno ty nie no. wrzucasz tam wszystkich treści. tak? Wyobraź sobie, że wrzucasz tam wiesz, informacje o swojej wycieczce na Bali, tak? No jest no. spoko, bo to jest informacja, która tam się wiesz, yy, zawzięła. Ale to, że miałeś wczoraj, wiesz, yy, mega kurwa sraczkę, i aż się darłeś z kibla, kurwa po prostu, że ci zabrakło papieru, bo po prostu masz kurwa problemy gastryczne, no to Alexa to usłyszy, a Facebook nie. A, a to jest oczywiście żart, ale teraz sobie wyobraź że no nie, jesteś tak. na tej wycieczce i na przykład kłócisz się, nie wiem, z dziewczyną albo coś tam innego się dzieje albo, nie wiem, no cokolwiek, naginasz trochę prawo albo coś robisz nie tak albo po prostu są takie rzeczy, które są twoją intymną, prywatną sprawą, albo nie wiem, okazuje się, że masz fetysz, że lubisz się podduszać w szafie nie, na golasa i, i, i z, z pytągiem w ręku i to leci w świat i to jest publikowane na facebooku, Nie? Tylko nie jest, no, bo tego, takich rzeczy nie, nie wrzucasz na Facebooka, ale te rzeczy wiedzą urządzenia, które ze sobą nosisz. Rozumiesz, o co chodzi? To jest to podstawowa. Znaczy, procesy. wiesz, w teorii, tak? W, te w teorii, bo to wszystko jest w teorii, bo ja nie wierzę, że telefon, który obok mnie leży, nie wiem, nagrywa mi w jakiś sposób, a zresztą nawet jak mnie nagrywa, czy coś w jakikolwiek sposób rejestruje, to nie wierzę, że właśnie to będzie tak jak w Black Mirror, że ktoś do mnie zadzwoni, że zacznie mnie szantażować, no, sorry, no, to właśnie to chyba... Właśnie, mam ten odcinek. Ha. Eee, ale, chyba ale to, jeszcze nie, no. to, to nie. To nie o to chodzi, że ktoś cię zacznie szantażować, bo Google myślę ma inne rzeczy na głowie niż szantażowanie Krystiana, nie? Ale w, w ujęciu takim globalnym to po prostu jest problem. No, no, no nie wiem, albo, albo jesteś w stanie... Z, znaczy Po prostu możesz, albo, albo nie. nie czuję tego niebezpieczeństwa. Ale wiesz, bo to nie jest jeszcze nie jest ten moment, Osobiście. coś to niebezpieczeństwo, ale to są pod to fundamenty. Wiesz... Mm, mm, mm, mm. To, jest tam to akta, akta całe dwa. Te, te, no być może, te, te całe akta 2, jak to wyjdzie, to to będzie słabo, Wojtku. Chyba, chyba dla, dla każdego będzie słabo. W ogóle dla podcastu będzie słabo. Dla YouTube będzie słabo. No. Dla, dla wszystkich Ale będzie słabo. Nie, znaczy nie, nie, to nie będzie słabo. To będzie bardzo, według mnie, dobra wiadomość w dłuższej perspektywie, bo to będzie początek końca tego pieprzonego Eurocouchozu, w którym niestety żyjemy. Więc ostatecznie, no słuchaj, no, no, no to jest tak, jakby sobie podcięli gałąź, na której siedzą, więc fajnie. Natomiast oczywiście mówię tak z przekąsem, bo to jest jakiś, to jest, to jest, to jest, to jest, to, jest horror. to znaczy to jest, taka, taki wymysł że ja nie wierzę, żeby nie zrobiły tego wielkie, żeby to nie było lobby jakichś wielkich koncernów medialnych. A znaczy ogólnie dzisiaj jakaś widziałem, informacja jest odnośnie tego, że to wróciło do zmian, że, że w tej wersji co miało wejść, to nie wejdzie, że już jest informacja, że wraca do poprawek i, i przebudowania w ogóle całej tej ustawy. Która... No i, i nie wiadomo co z tym będzie dalej, no ale tak czy inaczej to jest podważanie fundamentów internetu podważanie po prostu wolności to, to, to jest koszmar. Znaczy czegoś takiego, że coś takiego w ogóle gdzieś przejdzie i będzie przedmiotem debaty, to bym się nie spodziewał, bo to, bo tak właśnie wygląda faszyzm. To jest właśnie faszyzm. Nic yy, poza państwem, wszystko w państwie, tak? No i a Unia Europejska niestety to jest taki, wiecie, yy, yy, taki europejski sojusz, który. który no, który jest już takim takim socjalistycznym molochem, który stara się po prostu swoich swoich obywateli trzymać w ryzach, więc sorry, sorry, ale ja się na to po prostu nie godzę, dla mnie to jest jakiś totalny absurd. I tak jak jestem za, za tym, żeby, żeby po prostu, żeby tą Unię Europejską już rozdupczyć dla świętego spokoju i żeby powstał normalny sojusz gospodarczy, czyli to, na czym... Kiedyś, zanim jeszcze była Unia Europejska, to było coś takiego Wspólnota Europejska. Wcześniej jeszcze była Wspólnota Węgla i Stali. My, Polska wstępowała do Wspólnoty Europejskiej, Unia Europejska została zawiązana dopiero później, bo w 2009 roku, ja dobrze pamiętam. I niestety to jest taki obraz tego, tego molocha, który jest no, żywcem, wyjęty, żywcem wyjęty właśnie z jakiejś takiej orwolowskiej narracji i, i oby to prędzej dupło niż później. Nie? To wszyscy na tym skorzystali. Okej, okay, więc kończąc temat Aleksy, powiem tylko, że ma taki specjalny guzik na sobie, że jeżeli nie chcecie, żeby was słuchała, to po prostu wyłączacie mikrofon i nie słyszy was, więc na was nie, zareag nie zareaguje. To tyle, jeśli chodzi o prywatność, tak? No, Czyli teraz oprócz Alexa... tego, że masz tryb inkognito, jak chcesz odpalić pornola, to jeszcze musisz dodatkowo, wiesz poza zamknięciem drzwi do mieszkania i włączeniem trybu Inkognito jeszcze klepnąć Aleksę po, po, po czole, tak? Dobrze. Wszystko gra. <śmiech> no, jeszcze, już bez, bez przesad, Nie, no, to... to, to nie wiem, ja, ja, ja tego nie odczuwam, nie? Aczkolwiek pamiętam Wam szczerze, że mam zaklejoną kamerę w laptopie. No no, nai w laptopie. Dla niektórych wastrę. jest cnotą, nie? No, no, no słuchajcie, no może. E, dobra, więc chciałem powiedzieć o Aleksie. Chciałem powiedzieć o Aleksie. E, fajna sprawa. E, mówię, no, polecam. Nie, nie bądźcie tak sceptyczni nastawieni jak oni, bo po prostu. No, to, to jest technologia, po prostu. To, to idzie do przodu. Mam nadzieję, że będzie się fajnie rozwijało i będzie miało dużo więcej możliwości. I, i, I. No i oczywiście ma ten jeden minus, tak? E, dosyć spory dla niektórych, bo jest tylko i wyłącznie w języku angielskim, tak. Jest jeszcze chyba w trzech innych językach, ale, ale w polskim go nie ma i nie wydaje mi się, żeby był w najbliższym, dłuższym czasie. Eee, więc jeżeli dobrze wadacie angielski, to spoko. Jeżeli średnio, to też spoko, bo, bo ona dosyć dobrze łapie e, nawet taki półangielski, powiedzmy. No ale jeżeli macie się męczyć, czy coś, e, to, to nie, no to, to, to sobie odpuśćcie to, bo no, no bo nawet nie, nie będziecie wiedzieli jak się spytać ją o cokolwiek nie? E, więc tak jak najbardziej polecam, jedyny może jej minus który dałoby się wychwycić to to, że no niestety jest tylko i wyłącznie na kablu co dla mnie jest to no może jest trochę to no i dobra, chuj jest to niezrozumiałe bo wszystkie te JBL -e, e, wyglądają podobnie, a jednak e, dają radę bez przewodu, a ona nie daje e, no i tyle i to chciałem powiedzieć, Aleksie. I w sumie będę kończył mój Hyde Park? Nie, nie będę kończył mój Hyde Park, bo chciałem Wam jeszcze polecić jedną rzecz. Jak już jestem, między meczami obejrzałem coś takiego na Netflixie, co się nazywa Wyjaśniamy. E, czyli ek, ek, ek, explain, eks, Explained. E, po angielsku. Więc jest sobie taki, taki, takie coś dokumentalne, wyjaśniamy. Słuchajcie, to są, to są odcinki po 15 minut i jest bardzo fajny odcinek, do, właśnie który Wam polecam o e-sporcie. Jak to się narodziło? Kto w ogóle, jaka była pierwsza gra w ogóle sportowa i tak dalej i jak to później poszło i jak to w ogóle teraz wygląda, jakie się gra gry i mówią tam najlepsi na świecie, pokazywane są różne turnieje, są też Katowice, słuchajcie, odcinki są po 15 minut, to jest jeden odcinek o e-sporcie, bo tam są odcinki, ono na przykład... O na przykład e, innych rzeczach, na przykład o jakimś K-popie, jest o, o, o czarnych, różne, bo, bo to ogólnie jest cykl dokumentów. Ale zobaczcie sobie odcinek o e-sporcie, ci co mają Netflixa. 15 minut naprawdę fajna, fajna dosyć ciekawa e, informacja o e-sporcie, o sponsorach, o grach o wszystkim. E, myślę, że Wojtek powinien to w ogóle już ogarnąć dawno. Bo tam jego, w ogóle nie wiem Wojtku czy wiesz, ale właśnie tam Dotka 2 jest na najwięcej nagród jest w Dotce 2. W sensie za, no, za, za największe pieniądze. O. Jest, tak, tak. Większe pieniądze są niż w LoLu na przykład. No zdecydowanie Dota Major, bo się cała społeczność zrzuca na te nagrody no akurat nie wiem jak to działa i, te, i tam macie bardzo fajne takie informacje profesjonalnych graczy że, że na przykład gra aktualizuje się co dwa tygodnie i co dwa tygodnie e, e, e, zmienia się troszeczkę balans tych postaci i co dwa tygodnie najlepsi na świecie muszą ogarniać ten balans i się uczyć tam paru rzeczy od nowa no i, no, i to jest hardkorowe, więc jak najbardziej polecam. Ale to w takiej docie? Znaczy, nie mówię, że w docie, ale tam jest po prostu przykład, że w jakiejś tam grze powiedzmy są aktualizacje o, tak. co, co, co dwa tygodnie, tak? I no. balansują postacie po prostu. No i trzeba też, te taktyki też się zupełnie nie zmieniają w, mm -hmm. po takiej aktualizacji, tak? to bardziej o, o tym chciałem powiedzieć to ja jeszcze jedną e... rzecz powiem, skoro już zamykamy temat Hyde Parku i wszystkich takich około, około różnych zanim Spoko, do, do, do, do godziny przejdziemy to ja wiedziałem, że tak będzie, ale słuchajcie, na, net, ja też. na Netflixie no. jest yy, o, tom, o tym zapomniałem po prostu, a muszę o tym powiedzieć bo serial jest to, Cudowny, świetny, wspaniały, no nie wiem jak to inaczej określić. W każdym razie porwał mnie bardzo. Eee, nie wiem kiedy on miał do końca premierę, bo, bo, bo nie zawsze każda premiera mi od razu wskakuje. Być może on jest już trochę dłużej. Na pewno światową premierę miał w lutym tego roku, natomiast no nie wszystko od razu trafia na, na naszego polskiego Netflixa, więc być może on jest faktycznie od niedawna. Eee, mówimy tutaj o serialu eee, pod tytułem Unsolved, Czyli nierozwiązane, i chodzi tutaj o nierozwiązane, yy, z nierozwiązaną sprawę zabójstwa Tupaka i Notoriusa Biga. I, I jest to naprawdę świetnie skonstruowany serial. Zresztą mamy tam fajnego aktora, bo jedną z głównych ról yy, gra ten żołnierzyk z transformerów, który tam drugoplanową taką rolą był, ale tam przez wszystkie części się przewinął. I, i on powiedzmy zostaje zwerbowany do tego, żeby utworzyć grupę federalną, która wreszcie rozwiąże tą zagadkę gdzieś tam 10 lat po, po, po w ogóle całej sprawie, bo tam są jakieś naciski i tak dalej, i tak dalej. Więc akcja całego serialu jest przedstawiana z jednej strony w roku 2007, kiedy ta grupa sobie tam funkcjonuje, z drugiej strony są pokazywane e, poczynania e, agentów, którzy, znaczy nie agentów, tylko policjantów, detektywów, którzy próbowali właśnie tą sprawę morderstwa m, Biga rozwiązać e, w roku 97. E, I również są pokazywane motywy jeszcze sprzed morderstwa i na grubo tam właśnie występuje gość, który m, gra Tupaka i, i, i, i Biga i po prostu jest to tak świetnie zagrane, tak fajnie gdzieś tam podrzucona muzyka w tle i tak dalej, i tak dalej. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to widziałem Tupaka prawdziwego jak żywego. Wiecie, może to jest kwestia trochę czasu, że, mm, że już się go tak nie ogląda, wiecie, na co dzień, ale po prostu... A to jest, przepraszam, że to jest taki dokumentalny, czy to jest taki Nie, to jest... To jest to. znaczy, On się opiera oczywiście na cały, całość na jako dokument, mhm. tak? W sensie masz tam na koniec informacje o tym, że takie i takie są fakty i że tutaj niektóre tam powiedzmy rzeczy mhm. zostały podkoloryzowane czy tam powiedzmy zrobione w domyśle, no całość jest oparta na faktach, ale jest to typowy ciąg fabularny, czyli powiedzmy tak jak się zachwycaliśmy Mindhuntersami którzy też do prawdziwych morderców jeździli i było to oparte o fakty to jednak to był serial fabularny i tutaj mamy taką samą historię i to jeszcze prowadzoną wiesz, narrację w trzech liniach czasowych i każda jest inaczej wiesz, zrobiona nawet oświetlenie jest inne no wszystko jest tam powiedzmy dobrze dopasowane a już w ogóle yy, majstersztykiem był moment kiedy yy, no, w, w pierwszym bodajże rzeczy w drugim odcinku yy, pokazywali sceny z yy, nocy właśnie tego, yy, tego zabójstwa przy okazji jakiegoś tam przesłuchania czy, czy, czy wymieniania się powiedzmy informacjami z innym policjantem tam była, wiesz, opis, co się działo po kolei, tutaj byli w klubie, tutaj potem pod klubem i to było oczywiście zagrane, wszystko było jakby, wiesz, aktorsko odtworzone, natomiast były takie krótkie flasze, takie przerywniki, że wiesz, jak było widać na przykład tam wsiadających do samochodu, wiesz, tych aktorów, to był rzucany flash jakiś tam z VHS-a, gdzie ktoś, wiesz, miał tam uchwyconych prawdziwego biga powiedzmy, który, który wsiada właśnie do, do takiej fury, nie? Z, tamtego, z tamtego momentu, więc no później tych scen jest troszeczkę mniej, ale yy, fajne takie, wiesz, budujące autentyczność elementy. No, można czuć po prostu, że to, wiesz, ktoś z zrobił yy, z pasją jakąś, taką. takie mam wrażenie yy, i naprawdę fajnie, fajnie przy nim yy, się czas spędza. Nawet nie sprawdziłem, ile tam jest dokładnie odcinków, Największym minusem... Dziesięć. Dobra, dobrze, że sprawdziłeś. Największym minusem tego jest fakt, że już od pierwszego odcinka się dowiadujemy, zresztą tytuł nam to mówi, że ta sprawa jest nierozwiązana. A widząc jak to się wszystko dzieje i zarówno detektywów tam z roku 97 oglądając, jak i tą grupę z 2007, to po prostu wiesz, zajebiste aktorstwo, strasznie im kibicujesz, chcesz żeby to rozwiązali, widzisz jak oni tam kolejne wątki badają, idą po nic do kłębka, cieszą się, że już chwycili jakiś trop i po prostu wiesz, chcesz żeby im się to udało, a kurde cały czas wiesz, że finał będzie taki, że nic z tego nie będzie no że nie będzie żadnych dowodów, tak więc Unsolved y, polecam bardzo, bardzo gorąco, kto jeszcze nie oglądał I, i myślę, że nawet jak ktoś tam nie był fanem hip hopu, to po prostu no nie dało się ominąć wiesz, y, Tupaka i tej historii tam y, w czasach naszej młodości, co się działo no, było o tym gdzieś tam głośno w filmach też grały, jakby nie patrzeć, wiesz na koncertach występował z różnymi gwiazdami więc no, y, niby się mówi o tym, że to jest no, weż, y, no, to Tupak, nie? niby się mówi o tym, że to jest tam rozwiązywanie sprawy tego Biga, bo, bo, bo wokół tego się kręci fabuła, no ale pak był tam bardzo blisko powiązany, bardzo dużą gra, rolę w tym, w tym serialu przewija się cały czas, ma, ma, ma swoje wątki, nawet takie, które nie są powiązane wiesz, z Bigiem, więc też, też można to traktować po prostu, że wiesz, równolegle ich tam porówno traktują. No. A powiedzcie mi, widzieliście może taki serial The Wire? Nie, tego nie oglądałem. Słyszałem o tym i słyszałem, że to jest bardzo dobry, ale to tylko tyle słyszałem. Jakiś mój znamy oglądał i sobie chwalił, żebym go obejrzałem. No, no, no, tak jakoś mi się skojarzył ten Unsolved z tym The Wire, bo The Wire był naprawdę fajnym, fajnym serialem, takim kryminalnym, takim policyjnym, gangsterskim. Fajny, fajny serial. Nie będę się rozwodził, bo to nie o to chodzi natomiast powiem od razu, że trzeba przebrnąć przez pierwsze dwa odcinki przynajmniej ja musiałem przebrnąć, bo one były takie trochę wolne, trochę tak wiadomo trochę tych, ty, tych bohaterów musisz, musisz poznać, ale potem jak się rozkręca to jest naprawdę świetny serial on ma, ma takie momenty lepsze i gorsze ale generalnie jako całość to był jeden z fajniejszych seriali takich policyjnych jakie widziałem no fajnie, fajnie ja jeszcze widzę, że w ogóle ten Un Unsolved, to oczywiście tam jest e, fajnie, e, Netflix Originals, ale to jest z, z innej stacji w Stanach, więc to nie jest e, Netflixa Netflixa, tylko po prostu mają... To może we współpracy prawa. to jakoś robili, nie? E... E, ja mam tutaj USA. Więc yy, nie wiem. Nie. A w chyba ogóle wykorzystacie z Showmaxa może, w jakikolwiek może. sposób? To, to, to, bo w Polsce to jest dosyć popularna platforma trochę za sprawą Ale z czego? Showmax. A nie, nie. Chociaż kusiło mnie, bo tam miesiąc jest za darmo, a tam jest egzorcysta. Eee, jest Sporo faj, znaczy no, czuć, że to jest tam konstrukcja zakresowa, tak, tak mocno skomponowana pod Polaka, tam ilość komedii romantycznych czy jakichś takich różnych, różnych zapychaczy jest dosyć spora, ale jest kilka fajnych projektów zapożyczonych i tam się na przykład nowy serial Marvela pojawił. I w sumie no dużo odcinków jeszcze się nie pojawiło, bo, bo one wychodzą co tydzień. To nie jest jakby cykl Netflixowy. Mowa o Cloak and Dagger. Czyli, czyli motywie tam jakiegoś yy, kryształu i peleryny, tam dwójka nastolatków, w jakiś sposób ze sobą tam, wiesz, spięta, powiązana i, i taki młodzieżowy, powiedzmy, trochę serial, ale też uważam, że jest bardzo dobry, bardzo fajnie zagrany. Trochę momentami się może przeciąga, może tam za dużo trzeba wybaczyć mu, powiedzmy, te te takie yy, yy, dopasowanie do, do amerykańskiej kultury nastolatków, jakieś takie, wiecie, chwile, gdzie tam się muzyczka leci w tle, a oni siedzą i myślą, patrzą przez okno, ale poza tym to jest bardzo wszystko fajnie zrobione i, i taki, takie inne spojrzenie na tego, tego Marvela, te jego produkcje, wiesz, zupełnie coś innego niż, niż tam, nie wiem, Jessica Jones i, i Luke Cage powiedzmy, czy Daredevil. Więc y, całkiem, całkiem ciekawy ten serial, razem z tymi Runwaysami y, też, które na Showmaxie są y, tylko dostępne też, też Marvela, tylko tam dzieciaki takie bardziej, wszyscy to mówiłem o tym, tak, w stylu Stranger Things, a tutaj, tutaj mamy troszeczkę inny poziom. I to jest też fajne. Też warte obejrzenia, parę odcinków już wyszło. Może ktoś się skusi na ten miesiąc darmowy, może go to gdzieś tam zainteresuje, nie? Ja, ja w ogóle chcę Wam powiedzieć ciekawostkę, bo w Anglii jest, to wszystko działa zupełnie inaczej. I mam tego Showmaxa w Anglii. Ale wyobraźcie sobie, że naszą maxie tym angielskim, 90% filmów seriali to jest z Afryki. W ogóle mindfuck, kompletny mindfuck. Więc oczywiście jest to zbędne. Chociaż dużo ludzi znaczy może nie dużo ludzi, ale z ale jak z Afryki? So, no, kurwa, są no, osoby stary, Ja dopiero teraz to do mnie dotarło Jak z Afryki? No z Afryki, no normalnie Z Afryki masz filmy, z filmy i seriale Z Afryki Kontynentu, Afryka Mój Boże, jak się teraz we mnie uruchomiły Pokłady żartów I rasizmu, to jest aż straszne Więc nie ja będę ich wywlekał na zewnątrz, ale Nie, nie, spokojnie, spokojnie o, Otwórz się Wojtek, ja nie posłucham no. Nie, nie, no to co ty Ale nie, nie, oczywiście że, ale, coś ale ty się nie chciś rasizm, Nie rasizmu, bo rasizm Jest w Stanach, a w Afryce nie ma rasizmu Tam wszyscy są czarni I nie, nie mają co nie, kraść.. Nie, więc... ja, nie, nie, nie, nie, w porządku Ale mniejsza z tym, tylko po prostu Co może Anglika interesować sobie z Afryki To znaczy, ja nie mówię, że One są durne, nie? Ale to nie to, masz, to nie to... ma interesować Anglika Aha, to jest dla uchodźców, znaczy dla tych... Dla uchodźców, coś? ja pierdolę. tak. No nie wiem, no pytam... Tak, no ale, znaczy no... tak mi się wydaje, tak, tak mi się wydaje, ale nie, nie mam pojęcia, ale powiem ci, że byłem na tym się, bo chciałem sobie co, to ogarnąć i patrzę, a tu po tytułach, że Afryka, że coś tam, że jeszcze jakiś inny kraj, że jeszcze jakiś inny kraj... tego może trochę na jakieś, nie wiem... Słuchaj, może trafiłeś na afrykański tydzień Nie tym razem, nie tym razem. Nie, nie, nie, w ogóle te, te seriale to są jakieś dupy i powiem wam, że. A to jak w Lidlu kurwa bo miał teraz nic, nic nie kompetycznie w Wenecji, tam pierdolną. No dokładnie. Z sprawdź jeszcze raz, może teraz będziesz na przykład miał nie australijski. Australijskie kinogrozy na przykład tydzień, nie Takie. Ej, ale e, nie wiem czy wiecie, kurde. Mam na przykład tutaj taką, taką aplikację. Normalnie w Smart TV jest w każdym telewizorze i gdzieś tam. Ja chyba na konsoli też mam. Nie wiem, jak to się nazywa, ale jest bardzo popularna z filmami tylko indyjskimi. Indyjskie i te wszystkie i te wszystkie ich Boże, Bollywoody całe. Tak. I to jest normalnie w telewizorze, mam normalnie tą aplikację, tak? Nie mogę tego wypierdolić, bo mam na UK, to mam tą aplikację. I są po prostu osoby, które... które które nie mieszkały tam, bo mają tam rodzinę, ale mieszkają w UK i to oglądają i wierzę, że to oglądają, bo widzę, co jest po ulicy, tak? I taka sama jest sytuacja. Pracuję z jakimś nigryjczykiem i może sobie odpala szomak, żeby sobie zobaczyć, bo, bo te filmy będą go interesować, tak? Aczkolwiek yy, są takie bardzo yy, takie a la hollywoodzkie. Ale oczywiście mogą mówić swoje języka, bo w sumie Netflix też wrzuca ostatnio anglojęzyczne nieanglojęzyczne seriale i filmy, więc... Tak, Krystian, więc, ty mówiłeś... Nie, wiesz, apropo, dla, mnie, dla mnie to jest fajne. A propos Ta, takich tematów... To, to, to może być target po prostu. Pamiętam, że no? jak rozmawialiśmy o kinie, to ty mówiłeś, że u was są yy, projekcje filmów po polsku. E, mówiłem, że możecie oglądać polskie filmy w Anglii. Tak, polskie filmy w Anglii, e, a ewentualnie tak. zdarzają się tam z polskimi napisami, czy to już nie... Nie, nie, ale nie polskie opowiadać. oryginały puszczają. Każdy polski, każdy polski film w Anglii ma angielskie napisze. Dobra, tak. ale ogólnie no. polskie wchodzą tam. To nie jest tak, że, że wiesz... No bo w Polsce na przykład wiesz nie ma afrykańskich filmów. Nie ma za specjalnie jakichś tam... No Niemcy to może, czy tam Francja, to oni są jakimś potentatem, to tam jeszcze ich biorą, ale takich niszowych nie ma. A na przykład się zdarzają ukraińskie ostatnio. Ciekawe, dlaczego? Że ukraińskie. Po, polskie w Anglii puszczają, ukraińskie już puszczają w, w, w Polsce. Pierdolisz? Nie. Już, tak swoją drogą w Polsce, w Polsce już nawet jest problem. Nie wiem, czy coś się słyszy. Co wygadacie, no, że macie to. Naprawdę jest taka opcja? No, że już macie. Ukraińskie filmy macie już w Polsce? Nie, no, nie no. To masakra, kurwa. No, to, to, to jest masakra. No, no i słuchajcie, tak tak we... pierdoliliśmy, może zaczniemy nagrywać. <śmiech> <jakoś ten śmiech> Ale. Podcast. Nie, ja już myślę, że go nie ruszymy to raz, a dwa, że ja jeszcze w ogóle mam bardzo dużo tematów, które chcę powiedzieć w newsa. No, yy, Wojtku, bo coś chciałeś powiedzieć. Yy, nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że w ogóle swoją drogą, nie wiem czy, jest, czy wiecie, ale zaczyna się kolejna fala, yy, to znaczy Ukraińcy już się przenoszą na zachód. I nawet nie, jest oczywiście mnóstwo Ukraińców w Polsce, yy, którzy pracują... Gdzieś tam w różnych, nie? Zawodach gastronomia, budownictwo i tak dalej. Ale jest problem z budownictwem taki, że już nawet Ukraińcy nie chcą pracować w firmach budowlanych. Ale przecież no i się ta powinni mieć dobre pieniądze z tego typu rzeczach. One są bardzo dobre te pieniądze, tylko że wiesz, oni, oni po prostu patrzą na to trochę tak, jak Polacy patrzą, nie. Teraz jak Polak wyjeżdża na zachód, to już nie. rzadko żeby gdzieś pracować na Zmywaku, nie. Kiedyś tak było, teraz już nie, więc u nich się zaczyna jakby ta druga fala, tak, że oni teraz już Polskę traktują jako taki taki teren, ja nie mówię, że nie, już no, ale oczywiście to No, oczywiście jakaś tam mniejsza. płaci nie? teraz, wiesz, trzy tysiące na dzień dobry i w niektórych to, żeby się zapytać o to, co gdzieś leży, to się musisz pytać, kurde, wiesz, matki z dzieckiem, bo żaden ekspedient ci nie powie po polsku poza tymi na kasie. No, także są takie akcje, nie? Są takie akcje, eee, więc, słuchajcie, więc zaczyna się być zaczyna być dziwnie trochę. I, i, ja wam wyślę ja wam wyślę najgorsze <gorsze> jest to, że on to zrobi, nie? Ja wam wyślę screena pierwszej strony mojego showmaxa. Maxa. Eee, no, powiedzmy niech będzie na Discordzie. A tam jumbo, jumbo, jumbo. Ale bym oglądał za zobaczcie, zobaczcie, e, zobaczcie sobie, dobra, idzie. Zobaczcie sobie, co mam. E, więc tak to wygląda z, Ukraina, z Ukraińcami. Naprawdę, Macie. Aby byłeś rafale na takim filmie? Bo jestem ciekaw, czy są, e, Czy jest oryginalna ścieżka dźwiękowa i są polskie. No tak. tak, tak. No. chwila, przerywnik. E, pora bo pora na Christian szuka, Christian szuka tego, jakiegoś obrazka, więc pora na dowcip. Okej, okay, dobra, już, wchodzi, już poszło. Wchodzi facet do baru, cicho, teraz mówię dowcip. Okay. Wchodzi facet do baru, i tak podchodzi do barmana, nie? Mówi, no, tam poproszę pięćdziesiątkę, tam uiskacza nie? A ten mu polewa, tylko wiskacza, tam rozmawiają, ten. No, jest tak, już powoli ludzie wychodzą, nie? Leci tam gdzieś w tle, w tle leci jakiś przyjemny Jezik, Jest wesoło, nie? No, a on mówi, no, to wie pan co, to może jeszcze jedną pięćdziesiątkę tego uiskacza, nie? No i on polewa tą kolejną pięćdziesiątkę. No i tak rozmawiają, rozmawiają, nie? No i tam mija wieczór, muzyka, nastroje tam, nie? I ten, i ten facet w końcu tam się, ten, ten, ten mówi. Ja Ta mija wieczór przy barmana. dwóch pięćdziesiątkach, ale lipa. No, cóż, no, bo on nie miał dużo pieniędzy jeszcze przed wypłatą I mówi, tak w pewnym momencie mówi do tego barmana. Przepraszam, ale mam do pana takie pytanie. Jest pan może gejem? A Baron mówi, ale już skąd? A wtedy mówi, no szkoda. A Baron na to, no szkoda. <laughs> no, w porządku, w porządku, w porządku, w porządku. nie muszę, e... ale już skoro mamy patrzeć na tą e, afrykańską listę na Showmaxie, to ja też zapodam coś w klimacie. E, ale z, co, co... zobaczcie, że jest nawet, Ja, ja mam, ja mam tutaj Miss... Afryki. S-N-S. -s. Południowej Afryki. Krystian, co mówisz, no. jak budzisz się w nocy i widzisz lewitujący telewizor? Drop it, nigga. Drop it, nigga. Zostaw to czarnochu, dokładnie. A, to, to widzę, to, to, że, u, u was też działa, bo tam okopceni węglem na Śląsku, to ten dowcip jest jak najbardziej na miejscu. <laughs> to, tak. Yy, dobra, yy, panowie, w takim razie przejdźmy do newsów, bo mam newsów. Mam trochę parę newsów. Yy, ktoś ma new newsy w ogóle poza mną? Tak, bardzo. No bardzo. Okej. Okay. Tutaj stoi mi świerszcze. Okej, okay, więc, więc ja może wam zacznę. Więc słuchajcie, bo siedz, siedzimy tak w tych telewizjach, w telewizjach, to może zacznę od dupy strony. Przede wszystkim tak, w grach się niewiele dzieje, jakieś tam diviziony, jakieś tam wychodzą premiery The Crew, które wcale nie jest takie złe, ale o tym powiem przy sprzedaży. Mam nadzieję, że do niej dojdzie dzisiaj, czy, że, że starczy nam czasu. Ale myślę, że w grach się jakoś tak bardzo dużo nie dzieje w związku z tym, ale, ale dzieje się w mediach, tak? Mówimy też o mediach. Więc słuchajcie, e, Polsad e, nie wiem czy wiecie, ale od nowego sezonu, patrz, od września e, w Polsacie będzie liga mistrzów. E, w ogóle tam ta liga mistrzów e, wpisano, oczywiście. E, ta liga mistrzów się zmienia, będą nowe czasy, troszeczkę inaczej już, już będzie to wszystko wyglądało. E, Polacy już kompletnie nie mają szans na awans. Jakakolwiek drużyna, czy Legia, czy kto inny, chociaż w tym roku Legia będzie próbowała, ale, ale to już kompletnie nie da rady, już najwie, najwyższe kraje są dostawione i tak dalej. Będzie po prostu moim zdaniem osobistym, będzie po prostu dużo ciekawsza. Eee, no i oczywiście Polsat ma do tego prawa, nowe prawa na 3 lata, wypierdoli bardzo dużo pieniędzy. I słuchajcie, i wchodzimy w pewien etap w Polsce, dobrze, że nie mieszkam w Polsce, ale, ale słuchajcie, wchodzimy w, w pewien etap, w którym Polsat e, będzie sprzedawał ligę Mistrzów praktycznie jako usługę pay-per-view. E, powiem Wam, że bardzo dużo użytkowników sobie tak e, pomyślało o tym wszystkim, bo, bo tak m, rozmawiałem też z znajomymi, nie? że tu, tutaj NC e, straciło prawa do Ligi Ministrów, no i tak, no i Lipa, no i coś tam, a dobra, już wezmę ten Polsat, tak? Ale co z tego, że ty weźmiesz ten Polsat? Jak ty musisz kupić specjalny kanał, żeby oglądać w ogóle te mecze. Więc, e, więc po prostu mm, piłka nożna pomału wchodzi do takiego pay-per-view, ale do takiego konkretnego pay-per-view, że płacicie za konkretną usługę, tak? Chociaż było chyba, pamiętam World Cup, Mistrzostwa Świata, chyba tam na Polsacie kiedyś, kiedyś w, w czymś takim był, były, ale no, nie pomyślam sobie, że jakaś tam Liga mistrzów, jakieś tam e, europejskie drużyny wejdą w coś takiego i powiem Wam, że ta usługa jest stosunkowo droga, bo jeżeli na przykład nie chcecie mieć Polsatu, a możecie nie chcieć mieć Polsatu, to macie dostęp do takiego czegoś, co się nazywa i z czego korzysta Rafał, to w jednym tygodniu oglądania tych meczów, gdzie macie we wtorek, w środę jeszcze macie Ligę Europy w czwartek, to takie trzy dni, to jest 40 zł. Eee, oczywiście macie możliwość wykupienia tego na cały rok, eee, to kosztuje 360 zł. Eee, prawdopodobnie płatność jest z góry, więc eee, no, drogo, ogól, ogólnie bardzo drogo i co najśmieszniejsze, bardzo dużo ludzi Wiem, że wzięło sobie Polsat, ale nie wiedziałem w ogóle o czymś takim, że trzeba będzie jeszcze dodatkowo płacić za, ten, za te kanały i to działa w ten sposób, że jeżeli macie jakąkolwiek tam ofertę w Polsacie, nie wiem, zostało wam rok do końca umowy i chcecie jakiś tam pakiet z nową z tym kanałem, to oczywiście nie ma problemu i będziecie oczywiście płacić powiedzmy 10 zł więcej, czy tam 20, chyba 10, ale przy, musicie y, zaakceptować tą umowę, którą zostały w właśnie podpisaliście, a mam na myśli bardziej e, długość tej umowy, która zostanie doliczona do tego, czego wam zostało. Więc jeżeli macie rok, podpisujecie nową, to macie już trzy, bo podpisujecie umowę na dwa lata. I jest straszny shit storm na Polsat właśnie ze związku e, z tym, co zrobił. E, no, no, Dużo hejtu się na nie wylało. Z zobaczymy, jakim to pójdzie z KSW im poszło, ale wydaje mi się, że to jednak jest zupełnie inny sport i zupełnie to się inaczej ogląda. Zresztą, ee, no kurczę, trudno, trudno mi tutaj prokurować to. Ja oczywiście uwielbiam to, ale, ale no, no jestem w Anglii, więc nie muszę tyle płacić. Gdybym w Polsce, chyba, ch chyba, bym, chyba bym jednak tyle za to nie zapłacił, szczególnie, że piłka nożna w Polsce już jest, już jest tak rozwalona na wszystko, że musicie mieć wszystko, żeby oglądać piłkę nożną, którą, którą, która Was interesuje, a kiedyś wystarczyło mieć tylko i wyłącznie kanał plus i tam było wszystko. Więc ogólnie, ogólnie chciałem tylko powiedzieć, że Polsat robi moim zdaniem to bardzo źle. No i zobaczymy, czy mu się to w jakiś sposób odbije, czy nie. No, to tak chciałem powiedzieć o Polsacie. Wy oczywiście nic o tym nie skomentujecie, więc mogę, mogę iść dalej. Więc... Słuchajcie, zostajemy w kraju, który jest Cebulandią, mam na myśli Polskę. No i chciałbym się zastanowić nad jedną rzeczą. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale Netflix, Netflixowi się bardzo nie podoba to, że na przykład Rafał ma Netflixa, jeszcze z trzema innymi osobami i 52 na 3 to jest bodajże Rafale 26 to jest 13 zł miesięcznie i Rafał płaci tylko 13 zł miesięcznie no i Netflix się pomału zaczyna na to wkurwiać wykorzystuje też oczywiście w pewien sposób jakiś tam swój monopol i tak dalej ale, ale nie podoba mu się to, że jedno konto obsługują na przykład czterech użytkowników no to jak... dziwne, bo Netflix jeszcze rok temu wystosował z tego co pamiętam oświadczenie, w którym mówił, że jest mu to obojętne i że, mm. i że jeżeli to jest w ramach tam dzielenia się czy tam w rodzinie, czy wśród znajomych to nie widzą problemu, no to coś się zmieniło no to właśnie dokładnie Wojtku, to okay. było rok temu, a dobrze wiesz jak dużo może się zmienić przez rok, więc e, Netflix już za, poinformował, że testuje nową, nową usługę, nowe pakiety, w ogóle to jest mindfuck, tak czy siak e, wygląda to w ten sposób, że testuje sobie jakieś e, nowe powiedzmy oferty, w których za te 52 zł, które płacicie na 4 osoby Zredukuje Wam do dwóch osób w tym samym momencie oglądających Netflixa, plus odejmie Wam bodajże HDR, ale nie jestem pewny tego. Tak mi się wydaje, że no HDR. Czyli innymi słowy, jedno co zrobi, to zwiększy cenę. Bo do tego Oczywiście, bo dojdzie dodatkowy nowy pakiet, będzie się nazywał Ultimate, który będzie kosztował. 65 zł, czyli 13 zł więcej niż normalnie i będzie miał ten, który mamy teraz wszyscy za 52, czyli będzie mogło oglądać czterech użytkowników Netflixa naraz. Dokładnie, czyli po prostu jest, czyli zwiększą cenę i to jest koniec historii. Znaczy, ażeby, oczywiście to jest koniec to historii jakoś, dla... A żeby to jakoś uzasadnić, to po prostu tłumaczą to tym, że dużo ludzi się dzieli kontem. I tyle. No tak, oczywiście, że tak, ale jednak, wiesz, patrzysz na swoim przykładzie, z pewnością na każdym przykładzie, ale znajdą się z pewnością osoby, które po prostu mają tylko i wyłącznie dla siebie w domu, gdzie na górze mają telewizor, na dole gdzieś tam w tablecie coś i 65 zł za Netflixa dla jednej rodziny, to powiem Ci, że dosyć duża cena, bo za 65 zł to ja mam, nie wiem czy kanał plusu bym nie miał całego w którym mamy sport i, i, i, mamy. No, dlatego, dlatego wiesz, no to jest takie tłumaczenie się, nie? Albo no. chcą podnieść ceny i tyle, no. I tutaj trzeba zawsze sobie jakąś zrobić, jakąś zrobić pod to e, historię, żeby, żeby to wytłumaczyć ludziom, tak? I ludzie zamiast przenieść w kurw na Netflixa, przeniosą go na te osoby, które dzielą się kątem. Mhm. To jest normalna rzecz, nie? znaczy tak, tak, tak, tak. no ale no nie oszukujmy się po powiem wam szczerze, że ja nie znam osoby, która się nim nie dzieli nie znam ja ci powiem więcej, no ja mam też... za darmo Show Maxa, HBO i Netflixa o proszę, o proszę ale, I to jest, ale za Spotify płacisz. To, to jest prawdziwa cebula, co? za, za Spotify płacisz? No znaczy, spoti nie, to Spotify. Ale... bartery idzie, Showmax jest jeszcze na zasadzie tego roku z playa, tam się załapaliśmy darmowego, nie wiem czy go potem będę przedłużał, pewnie nie, e HBO Czyli mam schujowy, wrzucone, no? wynegocjowane w gratisie za przedłużenie umowy na, na, na satelitę połączoną z internetem, czyli powiedzmy, że no gdzieś tam za nią płacę, ale na pewno to są jakieś tam wciśnięte koszta niskie, bo, bo raczej bym i tak tego taniej nie, nie ogarnął tej telewizji z internetem a zakładając, że HBO też można się dzielić kontami i, i, i tam trochę podświeżali tą apkę i tak dalej, no to wymieniłem się z kimś za Netflixa tym HBO i, i dzięki temu wszystko jest z alarmu no, właśnie tak sobie teraz pomyślałem, że jak kiedyś zrobiliśmy ten odcinek live, o którym mówiliśmy o handlu kontami i tak dalej, ja to wszystko to podawałem, tak sobie pomyślałem, że mógłbym zrobić podobny odcinek i powiedzieć, jak oglądać telewizję. Za darmo, powiedzmy. To przyszła mi taka ten, bo w sumie mam też pewną, dosyć sporo wiedzę, jak to zrobić. A to, to tak, tytułem wstępu. I jeżeli jesteście tym zainteresowani, to wiecie, gdzie nas znaleźć. Eee, tak. Eee, tak czy siak, Netflix idzie do góry, eee, a HBO dalej kosztuje 20 zł. Eee, I jest naprawdę dobry, ale aplikacja, z się po prostu, ale, ale, ale content tam jest też naprawdę niezły. Ale, no, przepraszam, aplikacja czegoś się? Netflixa? Tak. Nie, nie, nie. HBO, oh, HBO. A, HBO. ale do, nie, nie, aplikacja is... jaka? Na telewizor, na telefon? Go, go, go, go. go. Na telefon w takim Więc, razie. Tak? Y, y, y, nie, nie, nie. Na telewizor. A, na telewizor. Jest y, gorsza, ale poprawili tą, która jest na telefon. To, to jest duży poświęc. A, no to z, z, z telefonem to nie wiem. Tam się, tam się nie... zadziało. No. Więc słuchajcie, chciałem, chciałem powiedzieć po prostu o tych e, takich e, rzeczach, związanych głównie z telewizją, no akurat e, takie cie ciekawe rzeczy się działy ak akurat w tym temacie. E, z grami dużo się e, nie dzieje. E, zresztą wakacje są i mundial. E, słuchajcie, e, chcecie jeszcze powiedzieć jakieś wiadomości, czy idziemy dalej? Tum, Tom, Tom, Tom. To już wiesz ok, no to już wiem e, dobra, ok e, no dobra, ci chodziło e, dobra, więc słuchajcie, no i oczywiście w takim razie możemy zamknąć nasze wiadomości i przejść do naszego ulubionego kącika którym jest sprzedaż chciałeś powiedzieć Dokładnie. sprzedaż e... zamyka Crash na pierwszym <gry> miejscu, dziękuję do <gry> widzenia. no tak, tak, tak tak. wyobraźcie sobie, że najlepiej w zeszłym tygodniu sprzedała się gra, która nazywała się Crash Bandicoot Insane Trilogy ze względu na Rafale na pewno na ten twój dodatek, tak? Nie na dodatek, tylko na to, bo to jest na wszystkie konsole, tak? Więc teraz Chodere. wyszła ta konsola na, yy, na Switcha i na Aha, Xboxów. no tak, przy to na Switcha na... wyszło teraz, no tak. No, dobra. więc podejrzewam, że to, to, to, to, to nie tak. specjalnie poszło w ogóle... Yy, Ale poczekaj, poczekaj, tak poczekaj, tak? poczekaj, poczekaj, poczekaj. Crash wyszedł na Switcha? To tak jakbyś mi powiedział, że Gran Turismo wyż, wychodzi na Xboxa, nie? Tak trochę. No, trochę tak. No. Ale co, co lepsze... God of War wychodzi na Xboxa. Nie no. wiem, czy ty masz rozbite na platformy te wyniki, ale... Nie, nie, nie. Na platformy mm, nie. Ale wiem, że są dostępne gdzieś tam. No, są. I, i, I czytałem, że w tym pierwszym tygodniu ilość sprzedanych na Switcha była naprawdę niewiele mniejsza od tych sprzedanych na Xboxa. Chodzi ci o. No, o bo... nad... no, crasha. A bo crash wyszedł też na Xbox'a. Między... No, tak, no tak, między platformami no tak. I... w kontekście, tak? Czyli, że to wiesz, że... że faktycznie na Switchu to tam nie, że troszeczkę pomógł, tylko że tam grubo się. Znaczy, bo ja no, chciałbym, ci... chciałbym ci, Rafale, zauważyć, że akurat crash to jest idealna gra do Switcha. Naprawdę. Świetnie mi się nie w to To jest idealna gra dla Switcha. To jest okropna gra na Switcha. Wiecie, jak czego? nie umiesz grać, o czym byśmy powiedzieli nie, sobie, nie, ale nie, no niestety nie, nie dlatego, że, już nie mamy czasu nie dlatego, że nie umiesz grać, ja wiem, że tutaj chciałeś wątek pewien puścić ja w ogóle się nie wkurwiałem na Krasza, w ogóle mhm. na luzie już przechodziłem, wiesz ja się wkurwiałem jak miałem yy, x lat, tak? ale zmierzam do tego, że yy, te wszystkie tam wariacje precyzyjne, które trzeba zrobić powodują że po prostu męczysz tego pada, ugniatasz go w rękach, wyginasz i tak dalej. Mój zaczął trzeszczeć od kiedy kupiłem krasza, pomimo, że wcześniej no, trochę jednak tych gierech już tam się przewinęło, tak? Mniej bądź bardziej, mm, wiesz, lepiej wykonanych, wkurwiających, wymagających i tak dalej. Ale dopiero krasz spowodował, że ten zaczął zwyczajnie trzeszczeć i, i się wiesz, realnie zastanawiam nad y, jakimś serwisem, tudzież y, kupą drugiego, na w razie czego zapas, bo zwyczajnie po prostu, no może nie jest to jakiś duży luz, ale, ale czuć różnicę jak się tam porówna z innymi. Ale, ale on ci się spieprzył, bo grałeś, a nie ze względu na to, że się wkurwiałeś. Tak, jak nic nie było, no. żadnego rzucania u mnie z mojej strony i tak dalej, po prostu wiesz, no gdzieś tam... Y, próba dociągnięcia tych kilku milimetrów, wiesz, przy skoku powodowała, że go wykręcałem w rękach jak ręcznik trochę, wiesz, czy coś w tym stylu I, i troszeczkę gdzieś tam jakieś luzy powstały. Nie wyobrażam sobie po prostu, żeby moje na przykład boczne części pada się odpinały, tak jak w Switchu, bo już kurwa 50 razy jest zgniót. Chyba, że, co jest też ważne, mmm, tak jak wspominał o tym Tomek kiedyś, jak opowiadał o Switchu, że zajebiście wygodną dla niego opcję jest to, że on se leży rozjebany, ma lewą rękę gdzieś za głową, prawą rękę wiesz w majtkach i, i się bawi tymi e, rozpiętymi mm, kontrolerami. Tak? No mm. więc w takiej sytuacji z kolei no, może to zadziałać in plus. W każdym razie fajnie, że poszło na Switcha, niech tam zdetronizuje Mario, niech Sony przejmie Nintendo i w ogóle będzie super. Rozumiem, więc słuchajcie sprawdziłem faktycznie na Xboxie sprzedało się 250 egzemplarzy więcej niż na Switchu i jeszcze jedna taka ciekawostka że Crash Bandicoot jest najlepszą produkcją kupowaną w tym roku na Nintendo więc podobno Nintendo jest takie zajebiste i robi zajebiste ekskluzywy i jakie oni nie Zeldy robią i w ogóle kurwa Mariany i co i gra od Sony, która ma... Ile? 25 lat mówisz, Rafał chyba, tak? 20-24 zasadniczo i ogólnie... I jest, nie, jest zawsze mówiłem, że jest, jest takim hitem pracę. nad Nintendo w ogóle. Nie wiem, to, to w ogóle ja zawsze mówiłem, mindfuck. że Crash jest no. wiesz, lepszą platformówką od Mariana. I, I to mi trochę, wiesz, przypomina sytuację tak jak... Yy, no, zresztą nieważne, no, po prostu kurwa po Ktoś ma tego Nintendo, wiesz, wytatuowane całe życie fan Nintendo, ale wiesz, wzdycha do tego Crasha, no i wreszcie go dostał, no to teraz się tam będą może, spuszczać, kurwa, na tego Crasha przez 4 tygodnie, zobaczysz. Yy, może po prostu może fani Nintendo mają dość już tych Marianów i właśnie chcieliby ale sobie pograć no, coś innego. Yy, no, ile można grać w to samo, tak? W kolejną Zeldę, w kolejnego Mariana, no. Chociaż tam jakiś Metroid chyba no, wyjdzie. To, no, że kurwa, to, to, to, Zelda, to, to ta część była taka trochę, no, na resorach, nie? bo tam raczej chyba nie ma fana internetu. No, ale... ja, ja No, a ja tam wszędzie widziałem dziesiątki. No, no, tego nie? To jest, to, jest, to jest... może to jakaś tam kolejna, kolejna. Znaczy tak, tylko, że... Tylko tak, tak, tak, Wojtku, ale... nie Ale nie, Zelda wyszła w zeszłym roku, nie? No, no. Więc no, to, to, to, to, to, to chodzi też o ten rok, że, że... No, a w tym roku najlepszą grą, która się sprzedaje na Nintendo jest Crash. Pomimo tego, że wyszło tam Mariany, jakiś teraz wyszedł jakiś... Ma Marian ale, ile, Tenis, ale, ale, w którym ty się pamię... wszyscy jarają. Ale i Krystian, ty pamiętasz ile, ile miesięcy, w, miesięcy tak naprawdę, bo nie tygodni, e, Crash się utrzymywał przez wakacje na przez cztery i w ogóle na liście. E, długo to trwało i, no, trwało, i trwało, trwało. Róba gra sprzed dwudziestu czterech lat. Tylko, że zobaczysz, że zaraz będzie to samo z Spyro. Jeszcze wiesz, w tym roku, bo e, to są dwie, wiesz, cudowne gry, ale przede wszystkim sam pomysł, już pominiałem kwestię, że to są świetne gry, ale yy, jakość tego remake'a to jest raz, a dwa, że oni pakują trzy gry, czyli naprawdę od chuja rozgrywki za śmieszną cenę, bo to kosztowało 150 zł na premierę gdzie nowe gry kosztują kurde 300 i jeszcze nie wymaga od ciebie kurwa żadnego online'a i tak dalej. To jest po prostu cudowny ukłon dla stęsknionych, kurde wiesz, tych graczy, którzy mają już dość tych wszystkich dot i tak dalej, co odpalasz wiesz top ten gier na pc ty i masz kurwa 10 wiesz free-to-playów z jakimś tam, to co, o czym gardzę wszystkim, co Wojtek lubi, wiesz doskonale o czym mowa. Tak, tak, tak, ta fortnite inne. Eee, i czekaj, bo jeszcze miałem fajny jeden wątek, że chciałem ci powiedzieć, Rafale, że nawet ja tydzień temu grałem w krasza. Zgarnij gdzie? Eee, no nie w domu pewnie. No w domu, no właśnie, w domu. A nie mam krasza, ale grałem w krasza. Jak to możliwe? No popatrz. Ktoś do ciebie przyszedł. Nie, spotkania. nic z tych rzeczy, ja, żadnej, ja, ja żadnego krasza nie ściągałem, nie instalowałem. PlayStation nic. Now? Nic z tych rzeczy. Nie. No dobra. No dobra. No, nie o, wiem, to... czy pamiętasz, ale taką rzecz umożliwia też, chociaż chyba tylko jeden level, Uncharted 4. Uncharted, owszem, okej. Okay. Tak. I jak? No, powiem ci, że źle on wygląda. Jest, jest, jest w chuj trudny, wygląda, ale wygląda bardzo źle, ale to było cudne, że po prostu, wiesz, pokazali go w tej wersji pierwszej. To był trudny level, no tak, to był trudny level. Yy, i, I nawet w niego pograłem i powiem ci, że jakby naprawdę dużo ładnie wygląda, bo z pewnością to wygląda dużo ładniej, to, to nawet bym to pograł, ale nie tak, że od razu będę kopował, ale leciał. o Boże jest krasz. Nie, nie, nie, nic z tych rzeczy. Jak gdzieś tam od kogoś dostanę, to spoko. A, a, a tak tam nie, nie, nie. Ja nie kupiłem tego. Dobra, więc krasz yy, crush, kraszem. Yy, yy, no, gra 25-letnia najlepiej się sprzedaje w ostatnim tygodniu, zresztą posłucha jest, ale e, słuchajcie, drugie miejsce e, ma The Crew 2, e, trzecia jest FIFA 18, e, czwarty to jest Mario Tennis Aces, e, piąty jest God of War, szósty to jest Mario Kart 8 Deluxe, e, siódme to są Star Wars Battlefront 2, ósmy jest Nieśmiertelne GTA 5, e, dziewiąte to jest to jest Fallout 4 i 10 jest Far Cry 5. Przy czym y, GTA eee... 5 y, po ilu to już latach? Y, <śmiech> no, s, no tak, spadło, po tylu latach. W końcu zaczyna spadać cena. Znaczy GTA można na to kupić już. Aha, spada tak, cena. Tak. GTA 5 można już było kupić za jakieś tam 60 zł ostatnio y, na jakichś tam wyprzedażach. Także powoli, no wiadomo zawsze jest ten punkt krytyczny, w którym gra już musi zacząć no tak, decyzji, ale. I dla GTA już też to, ten moment przyszedł. No dobrze, ale Red Redemption wychodzi w końcu, tak? I to już zaraz w sumie no co? W, w, w październiku albo we wrześniu, już, już nie pamiętam. Ale no to już, już za parę już lipiec jest, więc nie, no, no, lipiec wrzesień, w No, październik. Jakby ktoś chciał sobie teraz kupić GTA, to w końcu może kupić po niższej cenie. No. No nie no, hajs gra zrobiła świetna. Jeszcze chciałem Ci, fale powiedzieć o tym Twoim Dekru, który ma drugie miejsce, że że no wydaje się w porządku tytułem. E, mm -hmm. Hejtowałeś to Transformers i tak dalej, ale, ale kurczę dosyć dobre ma noty na tych stronach, więc ja na Twoim miejscu bym to próbował, nie? Próbowałbym to i to tak nie, no w, miar w miarę szybko nawet bym to opinii. próbował. Znaczy, nie wiem, czy w miarę szybko. Znaczy ja nie mówię za, to, za tydzień, wiesz, ale. Nie no. ja wiem, chodzi mi o to, że wiesz, że mam w pompie kwestię tego, ile tam będzie mi jeździło frajerstwa po tym świecie, bo ja ten online mam, wiesz, yy, głęboko wywalone na niego, nie? Yy, Mimo wszystko. I... Więc nie wiem, czy to będzie kwestia, wie że teraz szybciej, bo tu jest na grę gorąco, potem będzie pusto na serwerach. Eee, nie, nie nie, nie, nie, nie nie wydaje mi się no nie, bo, bo ja miałem z kim jeździć nawet jak wiesz yy, grałem później, poza tym oni będą utrzymywali tą grę przy życiu, tak jak wiesz i yy, w Division kurwa, możesz sobie wciąż pograć i w twoje ukochane yy, wiesz, Rainbow Sixy, te drugie więc y, tam jest, y, oni akurat potrafią, wiesz, utrzymać jakoś to przy życiu. Więc o to się nie martwię. I właśnie no, wspominałem już wcześniej, no, trochę tam niektóre opinie mi y, zluzowały, wiesz, pod kątem tego, jak jest skonstruowana ta rozgrywka, że, że, że może faktycznie będzie fajnie w to zagrać. Widziałem parę też filmików. Podobno ten świat został, pomimo tego, że wiesz, znasz z jedynki teoretycznie całe stany, no i, i trudno to próbować robić jeszcze raz. A jednak zrobili to jeszcze raz i, i ponoć to nie jest tak, że wiesz, czujesz się jak na starych śmieciach, tylko... No, kopiów w kopij w Rozwinięte, rozwinięte zostało. No. Ubisoft, czyli no Far Cry, no. I co tam dalej? E, no, e, więc e, tak, to, to tyle w, w tym temacie i słuchajcie e, myślę, że możemy sprzedać e, Boże, sprzedać e, znaczy, myśl Chciałeś pierwszy raz powiedzieć, że pierwszy raz na 7 minut przed końcem odcinka powiedzieliśmy o sprzedaży czyli mieliśmy najdłuższy hajt parę e, tak, tak. Ever. Ale, ale to, to ze względu na to, że Wojtka długo nie było e, No i my ostatnio nagrywaliśmy w dwójkę no, no, no wiadomo, że trzecia osoba dużo daje no i też jakoś tam nie nagrywamy w poniedziałek, więc parę rzeczy jeszcze się, parę się dni wydarzyło więc słuchajcie, jak już skończyliśmy sprzedaż to może przejdziemy do tematu głównego czyli do wkurwiania się grami, ale no niestety już jesteśmy przy końcu, więc znowu musimy przełączyć na następny odcinek, mam nadzieję że już tym razem nam się uda że Rafałowi się będzie chciało że Wojtek nigdzie nie nam nie ucieknie no ja jestem, z... i że ja powiedzmy nigdzie nie wyjadę i, i mam nadzieję, że to dogramy to więc słuchajcie, w sumie, w sumie co? w sumie będziemy się żegnać, odcinek w sumie nie był zły, będziemy się pomału żegnać, więc standardowo wchodźcie na bezimienny.pl tam cały czas odcinki zostają wrzucane, jesteśmy też na YouTube. wpisz sobie bezimienny podcast w ten sposób nas znajdziecie jesteśmy również na Twitterze Jesteśmy na Facebooku, e, więc bezimienny podcast na Facebooku. Jesteśmy na tym Google Plusie. Po prostu tam jesteśmy, ale, ale no i tam szczerujemy też odcinki. E, poza tym e, wrzucamy też na nerdomansera.pl, czyli... No, ner ner jak się przypomnie. Wiesz co? Osta ostatnio wiesz co, miałem cię opierdolić, bo wrzuciłem ostatni odcinek i go nawet w ogóle nie wyedytowałeś i ja nie mogę nic z tym zrobić, bo macie tak beznadziejnie de, to wrzucanie na tą stronę, czy po prostu dwa palce wkładam teraz do buzi i robię takie, e, e, e, wiesz, no. Co ty gadasz? No to sobie zobacz, mój ostatni odcinek, który tam jest, niewyedytowany, i ja nie wiem jak mam to zrobić, bo ta strona jest upośledzona. Przynajmniej, albo może ja jestem upośledzony, nie wiem, ale. Ja bym stawiał na ciebie bardziej. A, oczywiście, oczywiście. Nie, no, czyli, no, gdzie? No, e, ja wiem, ale, ale, z, zobacz sobie. E, powinieneś to wyedytować. Dobry admin by to od razu wyłapał. Jak ty jesteś e... taki słaby, że nie potrafisz linka wkleić. No dobra. Spokój się, ale Edytuj. to mi się nie zamienia tak jak bym chciał. To nie powstaje Edytuj. mi to, co bym chciał, żeby mi powstało. E, dobra, mniejsza. to. Wchodźcie na nerdomaster.pl. Wojtek jak zwykle coś tam co ciekawego napiszę i jak zwykle możecie posłuchać, pooglądać jego ekipy, zobaczyć co tam robią. i e, ja to mówiłem, to mówiłem, to mówiłem, to mówiłem. No to chyba to tyle. No to w sumie to tyle, w sumie możemy kończyć to, e, 113 odcinek e, w sumie dobiega końca e, coś jeszcze chciałem powiedzieć, no, no i będzie 114 pewnie o tym samym, mam nadzieję, że tym razem pójdzie to co ma pójść e, a ja może powiem o way -cie w końcu e, mięso to, e, dobra, więc słuchajcie, 113 odcinek nagrywał ze mną Wojtykocjan? to prawda, nagrywałem wszystko się zgadza, dziękuję za uwagę Rafał Radomski? Dziękuję również. I ja, czyli Krystian Kęte. I za pierwszym mikrofonem był Krystian, jak zawsze. Byłem za pierwszym mikrofonem. Słuchajcie, a, a, a tak na koniec, kto, kto wygra mistrzostwa świata, Wojtek? E, oczywiście to za 4 lata to Polska, nie? E, Rafale? Polska mistrzem Polski, zawsze. Oni ja już serdecznie. wygrali. Dobra, A tak, i, a tak i... mówiąc poważnie, wiesz co, no myślę, że Anglia, ja wiem, że ona tam słabo gra, ale to jest skurda I ja myślę, że ona będzie się tam, on, że ma szansę, nie? Natomiast jak widać, ten mundial to jest kupa niespodzianek, kupa jest, bardzo jest, fajnych jest. meczy, gdzie, jest, gdzie jest. po prostu każdy jest liczy. Nie? Dokładnie, no. nie, nie ma naprawdę słabych dużych, to znaczy te już odpadły nie? i teraz już po prostu każdy mecz to jest, to jest poezja piłki nożnej, więc nie, nie ma, nie ma jakiegoś jednego faworyta według mnie. No, ja, ja sobie tak myślę, że tam, tam ta Belgia niby tak leci, ta Francja, w ogóle jest mocna, ale, ale ja, ja bym chciał, żeby Brazylia wygrała. E, pomimo tego, że Neymar kre, kręci się przez całe boisko dookoła, robi się kołki, pojebany, nie? Ale, ale chci, chciałbym, żeby to wygrała Brazylia, bo pa, paru zawodników bardzo lubię. E, jak będzie, e, zobaczymy za dwa tygodnie, bo z pewnością to już będzie po Mundialu. Tak, już chyba będzie po. E, więc... E, Eee, słuchajcie 113 odcinek do usłyszenia, trzymajcie się cześć